Halo, witamy bardzo serdecznie w 33. odcinku podcastu Bezimienny. E, jesteśmy, jesteśmy, wracamy w sumie po dłuższej przerwie. No, przerwie, słuchajcie, no, przerwie spowodowanej raczej brakiem czasu, jakoś tak wspólnie się złożyło, że nie mieliśmy czasu. E, Rafał trochę się przeprowadzał, Jacek trochę walczył z internetem. E, dzisiaj jest stosunkowo ciekawie, bo ani jednego, ani drugiego nie ma, więc serdecznie ich pozdrawiamy. Skład mamy oczywiście i tak bardzo mocny, bo jest z nami Piotrek Zaborowski. Cześć wszystkim. I jest z nami Michał Wiśniewski. Cześć Wam. Więc bardzo dobrze powinniście ich wszystkich znać. Oczywiście mam na imię Christian Kender i poprowadzę ten 33 odcinek. Słuchajcie, no... Co w dzisiejszym odcinku będzie? Jak wiemy już już praktycznie mamy czerwiec, mamy praktycznie już połowę roku, za targi E3 się zbliżają. Mam nadzieję, że będziecie oglądać, ja na pewno. I e, słuchajcie, no półrocze pół wyszło, już praktycznie wiemy w co będziemy grać w przyszłym roku, znaczy w drugiej połowie tego roku, więc dzisiaj sobie trochę o tym powiemy. Na, na co czekamy? Na co czekamy? Wiemy już wychodzi, praktycznie wiemy co i kiedy wychodzi, więc dzisiaj sobie trochę o tym powiemy. I ze względu na to, że Michał jest z nami Michał chce rozwalić fajny temat O grach miejskich Wiedzcie, że można grać nie tylko w domu Nie tylko w planszówki Nie tylko na konsoli Ale można sobie też organizować fajne gry w terenie dzisiaj się, I dzisiaj, tu nie mówimy o graniu na handheldach Dokładnie tak To nie będzie żadna na konsola Więc Michał dokładnie nam powie o co chodzi I wytłumaczy nam zasady I może ktoś się za, zajara na coś takiego I sam tego spróbuje Dobra, więc słuchajcie, no podcast wraca, ma się bardzo dobrze, jedziemy z odcinkami, jedziemy z wiadomościami ze świata i może ze względu na to, że Piotrek napisał wiadomość, Piotrku zacznij, co, na, co tam <laughs> ciekawego przygotowałeś? E, słuchajcie, ja jestem taki typowy skącik Microsoftu i trzeba przypomnieć, jakie mamy piękne, a raczej niepiękne piękne, Gold na czerwiec. E, największy fakapet jaki kiedykolwiek można było wymyślić, to jest. Eee, znowu dostajemy Billard. Po raz trzeci miesiąc rzędu, zdaje się. Ja nie wiem, kto, kto to wymyślił, żeby na Xbox One po raz trzeci dostać Pool Nation na FX. Ale do tego dochodzi Massive Chalice, e, który co ciekawe ma premierę w Dames of Gold. a do ten, I to są gry na Xbox One w tym miesiącu, a na. 360, dostaniemy w pierwszym miesiącu Just Cause 2, przecież świetna gierka i Tifa. Nie wiem, Tifa bym nie polecił szczerze mówiąc. Odrałem go i podziękowałem. Ale, ale Just Cause 2 jak najbardziej przecież to jest kultowa dra. Ż żadnej z gry, jeżeli chodzi na Xboxa One, Pool Nation FX odrałem już 3 miesiące temu i to nie jest dra dla mnie, a Massive Chalice jeszcze, jeszcze nie zdążyłem pociągnąć, ale na pewno uda mi się. Wiecie... Rozumiem, że będziesz napierzać bilet. Tak, oczywiście, kurde, ja nie wiem, Phil to chyba myśli sobie, że wszyscy gracze, znaczy wszyscy użytkownicy Xbox jeszcze nie pościągali tego bilardu, więc Adam jeszcze jeden miesiąc to się ściągnął, nie? Mhm. A w ogóle, a bo w, w ogóle nie grałeś w żadne bilardy, Piotrek, wcześniej? W te, w te bilardy, co dostawałeś za darmo? Odpalałeś się, czy nie? Nie, no to jest ten sam, od trzech miesięcy jest dokładnie ten sam bilard. Ale no on się niczym nie różni? Tak. To, jest, to jest dokładnie ta, to, to jest ta sama gra. Boże. Oni nie zmieniają gry. Po prostu Dosta został um, slot dla podsał, on jest podzielony. Dostajemy dwie gry. No i jeden slot jest na Pool Nation, zostawiony i on przez trzy miesiące... ten to, no, tylko... no to, to, to jest chamstwo. A tak narzekam na te Sony, no. Ej, faktycznie, bo patrzę, co było w maju. W maju było też Punnation. I Castle tak. Storm. Castle Storm jest w porządku. To w to akurat grałem. Nie, Castle Storm jest w porządku całkiem. Tak, całkiem tak, tak. Taki indyczek to jest fajny. No, no to słabo, Piotrek. No, no, co, co, co ci mogę powiedzieć, jeżeli, jeżeli Nie, chodzi, tak. chodzi o Xbox, One oczywiście, tak? To, to... Nie, no, tak, tak, no wiadomo. Yy, średniawka. Yy, dobra, w takim razie jak Ty yy, ten, chwalisz sobie wujka Bila, to może w takim razie ja Ci odpowiem, co ma do zaoferowania nam Sony. Sony w tym miesiącu słuchajcie, no, w czerwiec jest dosyć interesujący. Nie powiem, że to jest jakaś tam rewelacja, ponieważ chyba najbardziej, najfajniejsza gra z całego tego zestawu, czyli Metal Gear Solid 5, to tak na dobrą sprawę jest demo, tak? Demo, które nawet nie kosztowało pełnej ceny, w której mamy jakąś tam jedną, czy tam, no, chyba nawet nie jest tam parę misji, ale one są stosunkowo, suma summarum tam jest 4 czy 5 godzin chyba, tej rozgrywki, no to taki infamous second, nie second son, tylko first light kiedy też dostaliśmy w sumie dodatek do Infemosa I to jest to samo. No, można się zajarać, można zobaczyć jak Metal będzie wyglądał, ci co nie grali. No, jest to całkiem w porządku sprawa. Będziesz, Michał, grał w tego Metala za darmo? Nie, szczerze powiedziawszy Metal, metal Gear Solid Aha. jakoś nigdy mnie nie, nie kręcił. No tak. Także raczej nie, ale, ale jest, jest jedna gra, która mi się osobiście bardzo podoba z tego zestawienia. Sprawę już mam. Mhm. E... I tutaj się, się wstąpię, bo to jest niestety na PS3 jedynie. To jest Call of Huales Gunslinger. Jedna tak. z moim zdaniem lepszych gier, fajniejszych polskich, jakie można było e, znaleźć na, na konsole. Mhm. Nie stracam się. E, tak. Gunslinger jest bardzo fajny. E, też polecam, tak? Oczywiście też polecam. Jeżeli są jeszcze jacyś użytkownicy, którzy, którzy grają na PS3 o zgrozo. To mogą sobie to odpalić faktycznie. Piotrze, chciałeś też powiedzieć? Chciałeś coś dodać? Eee, no. Nie no, bo o mnie chodziło o to, że Michał mówi, że Metal Gear Metal nie lubi, tak? Mm. Eee, tak naprawdę, ja też to jest za darmo. To jaki problem ściągnąć? Zobaczyć, czy ten, bo ten Metal Gear jest troszkę, znaczy jako demo, jest pokazany trochę inaczej niż tak naprawdę. Niby no. nadal jest to ten sam Metal Gear, ale to. Nie do końca tak. Mhm. Mnie Zresztą to jest kolos jakby nie patrzył, tak samo jakbym miał się teraz wgłębiać w Final Fantasy. jest strasznie dużo nadrobienia całej historii. No tak, to prawda. No tak. E, słuchajcie, e, dobra, no mamy tą rozpiskę plusa. Ja tu nie będę czytał ogólnie wszystkich tych gier. Te, te skulsy są. E, na PS4 ktoś mówi, że to całkiem fajne. No, pożyjemy, zobaczymy ja sobie to ogarnę, no powiem Wam, że no tak, w suma summarum z miesiąca na miesiąc no ten plus jest cieniem dawnego plusa z tych, dajmy na to dwóch lat wstecz, czy trzech lat wstecz kiedy ta osługa naprawdę otwierała fajne możliwości dla wszystkich posiadaczy PS3, no posiadacze PS4, no... No tak naprawdę umówmy się, no i zobacz to samo się dzieje z Xbox One. No, wydawane są gry no A tylko no co, właśnie, no, co, co czego wy oczekujecie, no to są świeże konsole, tak? Tutaj jeszcze nie ma nawet tytułan, tytułów, nie. żeby, żeby co, coś takiego ja, ja, ja. fajnego rzucić. I tak półtora moim roku, zdaniem i tak bona. to, że dają rzeczą. Rzeczywiście... Okej, okay, półtora roku, i masz 50% gier, które masz w Storach obu to są indyki. Mhm. I te indyki to nie są jakieś może super super produkcje. A to kosztują też nie wiadomo ile tacy, nie? Znaczy wiesz co, no niektóre, są, niektóre są bardzo fajne moim zdaniem. Na przykład no tak, na, no niektórym... z, zeszłego, z zeszłego miesiąca Unfinished Swan na maj. No Unfinished Swan tak bo było fajne. Było może inne, ale no, dla mnie nie było aż takie fajne. ale no to Bo ty nie lubisz Indyku. <śmiech> bez, przesady, bez przesady, bez przesady. Guacamele było z zeszłego miesiąca bardzo fajne, ale ja już to ograłem Rok wcześniej na. Mi się, mi się na widzicie, przykład ta więc... kamera w ogóle nie podoba. A, widzisz, no to dlatego, widzisz, ty lubisz to albo ja to, więc yy, równowaga musi być zachowana. <grym> więc ja myślę, że jak dadzą najgorsze krapy yy, w lipcu, to komuś się na pewno spodobają, tak więc. Yy, ja yy, sądzę, że w lipcu to mogą dać coś lepszego, bo to nagle po E3 się coś otworzy i. No, o, tak, tak może, może, może tak może, być. W końcu, tak, tak, tak. No słuchajcie, w dalszym ciągu poza, yy, poza Injustice który był i tak zremasterowany trochę z ps 3 nie dostaliśmy jeszcze tu tyłu AAA na PS4. I to jest fakt, który dalej twierdzę, że jest. No i czekam na pierwszy tytuł AAA. Aby to nie był nak. Eee, dobra, dobra słuchajcie. Jeszcze się naczepasz. Na tak, no właśnie jest się, się kompletnie na nie, nie, nie dziwię. Dobra. Żebyś wiedział, ja znam osoby, które mają PS4, i oni czekają specjalnie na to, aż na się pojawi w plusie. Szkoda mi nawet tego ściągać, bo że ja to widziałem, jak to wygląda. No dobra, no słuchaj, no tak jak mówię. no. Ja szczerze że całkiem spoko jest. Jako taki tytuł do przejścia. Jako tytuł do przejścia za darmo, tak. Tak. Jeszcze najlepiej, gdyby za prąd nie musiał płacić. I to by było O, tak, dokładnie. I czas się zwracał spoko, dobra słuchajcie no czerwiec jest w miarę ok, w miarę ok, wydaje mi się, że troszeczkę jest lepszy niż maj ale i tak no, bez maju showu. to konkretnie same indyki, nie? tak, tak, same indyki, dlatego już tutaj A tutaj i, chociaż ten Metal Gear Solid i, i Gunslinge to coś, coś tak, tam na tak, plus tak. jest trzeba to sprawdzić trzeba, jak nie miałeś tym nic wspólnego to po prostu sobie to sprawdź Dobra, przejdziemy do kolejnej wiadomości, do Silent Hill'a. Słyszeliście w ogóle o tym Silent Hill'u? Teraz, teraz ostry dramat się z tego robi. A w ogóle, no. słuchajcie, to jest, to, to, jest, to jest śmieszne, bo e, dramat jest przecież e, taki, że najpierw go nie tak? No bo Kojima odszedł z od Konami, e, Guillermo del Toro w ogóle się oderwał od projektu i teraz nagle, że Silent Hill powraca. A dzisiaj czytałem e, Dziwną plotkę, ja tak samo, no. Ktu, e, to, że Microsoft ewentualnie jest w stanie gdzieś tam przejąć sam, sam, ca, całą Martę Silent Hill. Tylko że Phil Spencer na Twitterze powiedział, że to nie jest prawda i w ogóle, ale znając życie, pamiętajmy, że to, co mówi Film, trzeba brać w 50%. Mm -hmm. Bo on nie może wszystkiego powiedzieć, więc on może powiedzieć, że tutaj. E, nie, nie, nie, to jest nieprawda, a później nawet na trzy Nade na wywarł. Z, z tym, że to jednak Czyli? Muszę być. oczywiście jest to plotka troszkę naciągana, więc nie za bardzo <laughs> wiadomo, co, czy, czy to ma sens. Znaczy myślę, że jeśli by Xbox przejął rzeczywiście całość Silent Hill'a, to niezły, nieźle mogą na tym zarobić. A to jest jednak, no. nie się, bardzo znana marka i lubiana przez wielu wielu graczy. Ale wydaje mi się e, Michale, że te ostatnie Silent Hill, które były stosunkowo słabe, bo one były słabe, e, nie wiem, czy one się tak super sprzedały. Wydaje mi się, że... że w, znaczy, wiesz co, myślę, że pewnej, ten najnowszy po pewnej części, Silent Hill no, po, no. po PT może, może bardzo dobrze ruszyć. No, jeżeli to będzie coś takiego jak PT, bo nie wiadomo, co o. będzie z Kojimą, nie wiadomo, co będzie z Deltoro, czy oni wrócą w ogóle i będą chcieli robić to pod skrzydłami wujka Billa, bo to nie jest powiedziane. E, mam wrażenie, że po czwórce, po trójce, po czwórce w sumie Silent Hill schodzi w dół. Tak samo mam wrażenie, że czwórka Rezydenta, która była dobra, piątka powielała schematy, jeszcze była w miarę ok, a już szóstka to już nieporozumienie, też ta seria pomału pikuje w dół. E, no tak, niestety, niestety... I niestety. te horrory są coraz gorsze, e, Zobaczymy. Nie wiem, czy Silent Hill jest też taką marką, w którą można walić nie wiadomo jakie pieniądze ją, ją sprzedać, bo ona zaczęła pikować dużo wcześniej niż Resident Evil i bez tych nazwisk ona się nie sprzeda na 100%. Jeżeli z tą marką nie wróci Kojima przynajmniej, żeby dokończyć ten projekt i Del Toro też, żeby mu tam pomóc, to to to, to, to będzie słaba, słaba część. Tak mi się po prostu wydaje. No zobaczymy. No wuj, Wujek Bill ma pieniądze, więc... On rozdaje. Karty. Nie, no zobaczymy, to jest plotka, tak? No tak, o, tak, tak. Wi wiadomo jedynie tyle, że sam Silent Hill, e, tak naprawdę, pomimo, że nie ma, chodzimy i nie ma deltoro, ponoć projekt nie jest w pełni skasowany, tak naprawdę. Mm -hmm. Tylko nadal gdzieś tam leży sobie na, des na deskach kreślarskich. No ale to nie tak. W każdej chwili może wylądować w koszu. No tak. Tak, tak, naprawdę. tak, tak, tak. tak. Więc e, słuchajcie, no. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że targi 3 trochę nam rozwieją sporą wątpliwość, i nie tylko do tego, tylko do wszystkiego. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ja, jeszcze na koniec, z informacji: ja wiem, że to Was nie interesuje, ale tylko po prostu chciałem wspomnieć. Słuchajcie, nowa FIFA 16. Jak co roku wychodzą FIFA, tak? Wychodzi też 16. Wow, wow, nikt się tego nie spodziewał. To teraz będzie ten. No poczekaj, poczekaj, ja chcę to powiedzieć. Ja chcę to powiedzieć, Michał. Trzeba było sobie to zapisać, tak? Ja sobie to zapisałem, więc ja chcę o tym powiedzieć, tak? Trzeba było wanoć wielkimi literami. Wiesz, wychodzi sobie taka FIFA 16. Cieszy, a nie, dobra, masz zapisane sorry, a, dobra. No nie, strzela, No, więc słuchajcie, 24 września wychodzi FIFA 16, już możecie brać priordery. Ja po prostu kupię w dniu premiery, żeby nie było. I jest pewna zmiana w stosunku do poprzedniej wersji. Otóż, nie wiem czy wiecie, ale w nowej FIFA 16 będzie 12 krajów różnych, Niemcy, Szwecja i tak dalej. Ogólnie będzie tylko 12 drużyn, które w, w których będą grały kobiety, więc po raz pierwszy w FIFA będzie można grać kobietami. E, w jakieś tam pewnie zrobią mistrzostwa świata w tej FIFA kobiet i tylko tam 12 państw i będzie można zagrać. I jest bardzo fajny tra trailer, zobaczcie sobie FIFA 16. Wyman wpiszcie, i będziecie mieli bardzo fajny trailer na YouTubie, jak kobiety reklamują FIFA 16, bardzo fajny, widać jak są... Chcą... Hashtag No, ale wiecie, no, <grym> zawsze to... trochę świeżenie, tak? No, wy akurat nie gracie, więc dla was i tak FIFA 10 czy 15 <grym> to, jest to samo, no i akurat grać. FIFA nie, znaczy, nie, nie, nie, słuchaj, 16 to już będzie coś innego, będą cycki. No, będący... ale no, no, no, no, tak, no, tak, tak, cycki, więc słuchajcie, jeżeli jesteście zwolennikami cycków, to, to przynajmniej zobaczcie ten filmik, no, bo, bo tam wszystkie te gwiazdy reklamują FIFA. E, dobra, to tylko tyle chciałem powiedzieć. E, słuchajcie, możemy za zamknąć wiadomości e, ze świata, przejdziemy do sprzedaży. Ze sprzedaży, ze sprzedaży, której możemy być dumni, bo e, pierwsze miejsce w Wiedźmin 3, e, drugie miejsce Farming Simulator 2015, wow. E, trzecie miejsce GTA 5, czwarta FIFA 15, piąte Projekt Cars szóste nowy dodatek do Fallout Fensteina The Old Blood, e, siódmy Battlefield Hardline, ósme Mortal Kombat, e, dziewiąte nowe Call of Duty i ostatnie miejsce na Destiny. E, jeszcze? To... Tak, a, no właśnie... ale w, w, wiesz czemu? Powinieneś wiedzieć czemu? Bo wyszedł jak teraz dodatek do... wyszedł? Tak, dokładnie. Wyszedł dodatek, tak. a teraz jeszcze na przykład nie, akurat w, tutaj nie ma sprzedaży cyfrowej, nie? nie? Się nie liczy. No nie, nie, nie. Ty, a tylko... Na Xbox One była promocja na Destiny ostatnio z tydzień temu. I można było za 120 cyfrową wersję to tą podstawową zatupić. To już tak. To strasznie dużo moim zdaniem. Tak, nadal strasznie dużo. Ja, jeżeli ktoś ma okazję kupić jakąś w miarę tanią inną grę, a, a można tego naprawdę znaleźć w, w formie pudełka, a pojechać do jakiegoś innego sklepu, uwierzcie mi, destiny leży na półkach do wymiany po prostu. No za, za 50-70 zł. Są używane. Chyba, tak. ja, chyba już tak. Słuchajcie, dobra, zostawmy te Destiny. Słuchajcie, no Witcher 3, 3 pierwsze miejsce, to to jeszcze powiemy sobie o Wiedźminie, ale słuchajcie, to drugie miejsce, Farming Simulator. Widzieliście w ogóle, jak to wygląda? Tak, ja, ja, ja, ja się zastanawiałem, czy to kupić na nic O oh, Boże! Nie. Wow! Ale słuchaj, nie, bo, bo ja tego nie rozumiem. Ja sobie wchodzę do internetu, dajmy na to, i patrzę jak sobie koleżka jedzie kombajnem i sobie ścina tą trawę. <grym> Jeszcze jest nawet <grym kooperacja, <grym wyobraźcie sobie, i koleżka jest. obok traktorem jedzie i zbiera całe, całe, całe te ziarenka do, do tego traktoru, do, do tej przyczepki z tyłu i sobie tak razem w kooperacji koszą pole. No, no. No, relacja pracy, tak? Realization... Cześć, aż, aż powiem Ci, aż to zobaczę chyba za chwilę. Normalnie. No, no, no, słuchaj, bo, bo tam jest kooperacja. Możesz grać sobie z kumple, na przykład. I sobie nie wiem, zaorać pole, mm -hmm. czy nie kupujecie sobie nowe ciągniki, później szybsze, lepiej dno, więcej, więcej większa wydajność. No w ogóle szok no, Nie wiem, ale drugie miejsce, co? Słuchajcie, no, to miało teraz premierę, więc e, ludzie pewnie się na to rzucili. No cóż, no, no gra, gramy w, sym w symulator farmy. No fajnie, fajnie. E, Dobra, Chcę przypomnieć, no. na co to w ogóle wyszło. To wyszło praktycznie wszystko oprócz Wii U I, i Vita. Na Vita też jest, ale nie wiem, czy ta wersja. Wiem, że na 100% jest jakaś, ale... No jest, jest. Tutaj widzę, że tak jest Windows, Mac, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Mobile jakiś, 3DS, a i Vita jest jeszcze pamiętam. Bardzo możliwe. Ale to, ale na Vita jest poprzedni. Poprzedni, poprzedni tak, tak. tak, Poprzedni wiem, że jest na 100%. Ale a na 3DS-a macie też poprzedni. Nie! Yeah. Będziemy grać w Falming szaleństwo. Dobra, więc słuchajcie, no Hardlines spada, w sumie bardzo się cieszę. Mortal Kombat jeszcze ósma miejsce, w sumie się w miarę trzyma. No. Spoko. Myślę, że Wiedźmin długo będzie na pierwszym miejscu. Wiedźmin będzie w ogóle bardzo, bardzo, bardzo ma świetną sprzedaż. Nie wiem, czy czytaliście o tym, że w Japonii się bardzo dobrze sprzedał. No. Jest na pierwszym mm, miejscu tak, w Japonii. Tak, tak, tak. Coś było. Coś było no. No dobrze. Ale wiesz co, oni... Japonii lubi RPG, A ten jest taki w miarę wymagający. No może to nie jest najłatwiejszy RPG. Więc wiesz, jeszcze jest w miarę popularny. Aczkolwiek nie, no pierwsze miejsce to trochę dziwne, bo oni i tak grają w te swoje popieprzone no gierki, właśnie. Nie, więc... No tak, jest, tak. Jest Ej, do... co, ja ostatnio daleko. widziałem motyw, że jakaś firma robi grę o dziewczynce, która pozoruje samobójstwa. Mhm. Także no to. Ciekawe, ciekawe. Wiesz, I japońska oczywiście. Mhm. Jak już jesteśmy w temacie. Mhm. Fajnie. No dobra. To ja jeszcze widziałem, że te, jakąś grę na walentynki o tych ptakach, o tych gołębiach że przygodówka, w której każdy gołąb gra główną rolę i te gołębie ze sobą rozmawiają i ogólnie mówią do ciebie dobra, w ogóle to było postrane, więc nie chcę mi się o tym mówić słuchajcie, to jest nasza nasza sprzedaż zobaczymy, myślę, że Witcher będzie tak, tak długo, jak długo wyjdzie jak długo nie wyjdzie Batman i Batman wyjdzie i pozamiata. Więc jedziemy. Czy ja wiem? O, czy ja czy wiem, że wiem. Pamiętaj o tym, że cena jaka jest zwalnięta za, te, za tego Batmana i potem jak widać, że będzie masa dodatków, mhm. bardzo wielu graczy skłania się do tego ruchu, który ja zostawiam. że Teraz traf sobie w wieś, a Doty? zakładam, że przy... Tak, dokładnie. Ale no się nie opłaca. Ale, dobra, ale jeszcze chciałbym Ci powiedzieć trochę też o wieśku, że wiesiek podobno ma mieć dwie kampanie, bardzo długie. Tak, Mam ale ma... masz season pasę za stubę, a nie masz za... Rady. Dobra, zwracam Ci honor, masz rację, dobra? Za 150 Aj. czy 160 zł. nie? E, tak. Tak, tak, tak, tak, tak, masz rację. E, no nie, no ja akurat się nie mogę doczekać, ale o tym zaraz sobie powiemy, Piotrze. Mhm. Więc słuchajcie, przechodzimy do tematu głównego. W sumie tak dwa tematy główne. Michał nam wcisnął te gry miejskie. Niech mu będzie, ale najpierw sobie no, porozmawiamy. Wcisnął, tak, wcisnął, kurde. Dobra, spoko, Michał. Tak, nie, ch chętnie sam sobie o tym posłucham. Słuchajcie, mamy e, gry, na które czekamy w drugiej połowie roku. E, słuchajcie, żeby było tak fajniej i, i żeby to było płynne, to może po prostu po jednej grze każdy będzie mówił, e, jaka i dlaczego czeka. I może po prostu, jak już jesteśmy przy tym Batmanie, to ja powiem pierwszy. Słuchajcie, to jest gra, na którą nie to, że czekam w drugiej połowie roku, nie, nie to, że czekam w tym roku, ja po prostu czekam na tą część od drugiej części. E, czekam, czekam, ja już nie mogę doczekać. Wiadomo, arka będzie duże. Wprowadzają samochód, będzie można jechać, jeździć samochodem Nie samochód, czołg No, damy na to, że Batmobil, tak? Więc nie Bat Tank, tylko Tank Bat, tylko Batmobil Więc no niech będzie, że to jest dalej Batmobil Ale faktycznie prezentuje się trochę jak czołg Fajnie otwarty świat, wiadomo, grafika, Full HD Te wszystkie standardy, nie wiem, czy 60 klatek to będzie miało Obawiam się, że nie, bo nic ostatnio nie ma E, ale fajnie to wygląda. Będziemy walczyli ze Scarecrowem. E, ja się boję tylko jednej rzeczy no? w tym artomnacie i to nie jest historia, bo fabuła gdzieś spotkał. Ja się boję, przy, że dostajemy po raz trzeci, a praktycznie tak naprawdę czwarty. To samo? I, dokładnie tą samą mechanikę Bo tak będzie, bo tak będzie. E, Piotra, I do... ja się boję, że no? tu będzie przesył. Tak, tylko że mimo wszystko wiesz, to jest ta sama mechanika, no bo nie oszukujmy się, no walka tam była. Zajebista, dla mnie ta walka była zajebis zajebista, ale popatrz w ilu drachii została wykorzystana i skopiowana. No powiem Ci, że Shadow of Mordor bardzo, bardzo ładnie trzypało tą walkę. Shadow of Mordor, teraz będziesz miał Mad Maxa za chwilę, Aha. który będzie miał dość kopię. No tak, tak. tak. Nie... nie no Ale Co wiesz, no, jak powiedz jak, jak to od najlepszych, nie? To tak jest moim zdanie. My, my, no my, tak, my... tak, ale mówię, no, to tak, powie tak się tak, boję. To, to coraz więcej jest tego po prostu, tak? Dokładnie. Eee, słuchaj, no ale to na pewno będzie tam jakoś wydaje mi się, że odświeżone albo poprawione, dodadzą yy, więcej nowych gadżetów i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, wiesz, no wprowadzają, wiesz, samochód, więc y, dodatkowe... Znaczy, chodzi mi o to, że inne możliwości, że to, wiesz, to nie będzie takie jak Assassin jest na przykład. Ale to, Nie, no tak, to będzie ja myślę, że samochód będzie czymś jak... No tak, samochód będzie czymś jak koń w Dragon Age Inquisition albo właśnie w płotkach w wieśku. Tak, tak. Że jest duży świat, żeby szybciej się przemieszczać. Też. No i z pewnością jakieś misje zrobią na ten Ale Tak, bo tam było coś takiego, że się można rozwalać jakieś dodatkowe budynki, coś takiego. Tak, i być może jeszcze, nie wiem, może wymyślą jakieś wyścigi. Zrobią karmageddon w Batmanie. A nie, ale nie, ale mają być. Mają być wyścigi w Batmanie. No chyba też wydawało mi się, że Season Pass obejmuje jakieś wyścigi. Nowe trasy do wyścigów, czy coś takiego. Nie, nie orientuję się. Eee, słuchajcie, no co zobaczymy. No, ja myślę, że no, no, na Batmana, no każdy fan Batmana czeka. Ja myślę, że to będzie solidny, porządny tytuł. Może nie Goty, eee, ale, ale będzie to dobry tytuł. Będzie to solidny, dobry tytuł. Ja oczywiście już go dawno no, zapriorderowałem, więc z pewnością ogram go pierwszy i na pewno w podcaście Wam powiem, jakie są moje wrażenia. Eee, ja, myślę, ja mam nadzieję, że czekacie. Ty, Piotr, go kupisz później. Eee, Michał? A Michał, ty nie w ogóle go nie kupisz, tak? Eee, tak, ja w ogóle go nie kupię, tak. dokładnie. Świetnie to ująłeś. To, to, to, nie, bo pamiętałem, że chyba ty w ogóle hashtag nie interesujecie, to więc okej. Okay. Eee, dobra, słuchajcie, to jest mój tytuł. Eee, to może, Piotrze, na, na co ty czekasz w takim Ja, razie? ja tutaj mam parę gier, to No to naprawdę. Pojedynczo, eee, po kolei, pomalutko. Po, po kolei, dobra. Powiem o grze, która w tej chwili. Jest na. jakby połączona z Sony, mm -hmm. tak naprawdę. Eee, I nie wiadomo, czy będzie na nic podcięła, ale plotki chodzą do, do, od samych deweloperów, że tak. No, mężka. I jest to Now, No, tak myślałem, no. No, no, mów. Gra, która jest. tak naprawdę Minecraftem. dużo ładniejszym Minecraftem w świecie... Nie wiem, kosmiu, tak? kosmosu? Nie wiem, jak to nazywa się. W we Wszechświecie w ogóle, wszędzie. Nie wiem. No, no właśnie, na, to, to, to byłoby lepsze ujęcie. No. W ogóle nie, to jest drat, na którą czytam po tym, co pokazali rok temu, tak? Dobrze pamiętam, jak jest brat loadingów przy wylatywaniu, odlatywaniu z planety i, i można lecieć, gdzie się podoba i wylądować na następnej planecie i o sobie eksplorować. Ja powiedziałem, że ja to chcę po prostu jak najszybciej dostać w swoje łapska, bo będę przy tym siedział. Nie wiem co, przy Minecraft'cie niestety nie byłem w stanie wciągnąć tak No Man's Sky ja tu widzę, że będę po prostu łaził i oglądał te dinozaury czy inne. No, tylko, tylko no dinozaury. właśnie, bo tam sporo osób się zastanawia, czy to faktycznie będzie tylko oglądanie tych dinozaurów. Wiesz, że, no właśnie... żeby tam coś było, bo w Minecraft'cie miał wszystko. Minecraft ma nieograniczone możliwości. No, tak. no Sky wydaje się, że też, ale wiesz, zależnie co, co tam będzie zobaczymy, można robić tak naprawdę zobaczymy, no. bo jeszcze nie wiemy dokładnie, prócz tego jak gra wygląda, to tak naprawdę niewiele zobaczyliśmy z tego gameplayu jeżeli tak tak, tak, tak, tak. I, i teraz póki co mało mało widocznie jest ten tytuł e, mhm. i ostatnią chyba wiadomość pamiętam, że ich zalało tak? w Anglii zalało i w Londynie i, i, i koniec i, i cisza ale mówią, że robią, że robią i ja chyba nawet jakiś tam filmik był ale na razie cisza, może na E3 coś, co coś rusza. No właśnie zobaczymy, no. nie. E, tak, e, Michale, ty czekasz na Noch Sky? Interesuje mnie ten tytuł. Może nie czekam jakoś tak e, namiętnie, tak jak. Tak jak tak na, na, tak. na Batmana nie czekasz, tak? Nie, wiesz co, na Batmana czekam jeszcze mniej niż na Noch Sky. Także nie, inaczej. No Sky no, no. mnie interesuje, a Batman w ogóle. Mm, ekstra, dzięki. E, dobra, w takim razie ja akurat na Moment Sky nie czekam, to w ogóle kompletnie nie mój target. E, dobra, więc przejdźmy do kolejnej gierki, Michale, więc na co Ty czekasz? Od razu mówię, że e, Payday nie jest na liście. Jak to nie... <laughs> No na mojej liście nie było, to do, do, dołożyłeś go przecież tutaj widzę. No dobrze, dobra, no to z takim razie z twojej listy, z tych direk, na które ja czekam Nie, osobiście. no dobra, no powiedz o tym paydayu, no Powiedz, bo no, Nie do... no, PADEJU możemy powiedzieć później, tak samo jak o tym, co ty dopisałeś też okay, na no, dobrze. Dobra, dobra, dobra, dobra, dobra. No. E, nie, z tych, z tych wymienionych tutaj jednym z tytułów, który mnie bardziej interesuje jest Just Coast 3 tak jak w dwójce był ten świat bardzo duży i no niestety powtarzalny tak mam nadzieję, że w tej części rzeczywiście trochę bardziej postarają i nie będzie powiedzmy takich miasteczek które były po prostu kopiuj w klej i w innych lokalizacjach no, no, no. tylko rzeczywiście się trochę bardziej postarają rzeczywiście będzie ten świat trochę bardziej powiedzmy rozbudowany trochę mniej monotonny może a rozwałka będzie jeszcze większa bo nie, no, on z pokazywał ci, jaka będzie rozwałka. No, ja Wiem. I to, to w każdej, czyli poprzedniej części, też ta zwałka była niezła. Ale mam nadzieję, że to będzie jeszcze lepsza. Mhm. E, tak. Więc to jest oczywiście to chyba, co w poprzednich częściach, prawda? E... To jest dokładnie to samo. Tak naprawdę sama formuła gier się nie zmienia. E, Laitentny, zobacz, od czesto z 2 za 2 wyszedł w 2000. Nie wiem, ja jeszcze tak. wtedy byłem w technikum... Nie także... miałeś jeszcze 18 lat, Michał, tak? Yy... 2010. No, nie miałem jeszcze wtedy 18 lat. Ale <grym>, no widzisz. Tak, to, e... to jest 2010 rok i no, mamy teraz 5 lat, więc myślę, że to jest akurat dobry okres, żeby tak. wydać na, na następną część. Pięć lat tak, no, tak, no, przy... tak. No, nie nie dowiem przynajmniej tak jak z asasynem, nie? O Boże. <laughs> a oni też mam on on ochotę opowiedzieć Ale asasyna e, robią co pół roku ten nowy sprawę Bo teraz przecież wyszedł, wyszedł ten indyk, nie? Te, te Chiny i, i e, te, te, te, ta te, Rosja, ja, nie? Ale to też asasyn. No. No, bo co, Boże. Tak? tak, więc dobra, słuchajcie, no na no, just cause, Chaos, jakkolwiek to się. Just Cause Just Cause free. E, tak, czeka Michał, chyba trochę Piotrek. Ja nie, ja nie, ja to też nie moje klimaty. E, dobra, więc słuchajcie, wracamy do mnie e, i na co ja czekam? E, słuchajcie, e, z tej listy, którą tutaj jest i w sumie to, co będzie w przyszłym roku, e, bardzo czekam na Hirosy 7. E, słuchajcie, ja no, jestem wielkim fanem hirosów. Zawsze w trójkę hot seats to normalnie po prostu, e, no dzień w dzień. A ja mogę w to grać bez przerwy. No po prostu w trójkę genialną mogę grać bez przerwy. Fajnie, wychodzi siódemka. Siódemka, która... Słuchajcie, z hirosami jest trochę tak, że oni w parzystych eksperymentują, a w nieparzystych wracają do tego, co powinno być, więc wszystko wychodzi na to, że w części siódmej oczywiście znowu wracają, chcą, żeby było takie jak trzy, tylko tam trochę nowości. Ogólnie trochę poczytałem o tych Hirosach, trochę poglądałem screenów, oczywiście to fajnie wygląda, ten silnik na pewno będzie lepszy, nie będzie takich jazd, jak, jakie było w susce, bo... Szóstka pomimo tego, że nie wyglądała zbyt dobrze, znaczy wyglądała solidnie, ale każdy kąt się z nią dławił, eee, może poza moim, ale, ale ogólnie rzecz biorąc każdy kąt miał z tym problemy, słaba optymalizacja, eee, słuchajcie wychodzi siódemka, która wygląda dobrze, nie będą już kombinować tak jak kombinowali z szóstką, Przecież w szóstce, nie wiem czy pamiętacie, ale były tylko cztery surowce, a nie osiem, czy nie 10 już nie no, chyba osiem było. Więc ogólnie szóstka to był taki wymysł, chcieli zobaczyć co z tego będzie, ale trochę przecholowali ale siódemka wydaje się, że seria wraca na właściwe tory. Wrzesień, z tego co pamiętam, we wrześniu pogramy w Heroes Might and Magic Heroes 7, więc słuchajcie, no ja czekam, ja czekam, nie wiem czy wy jesteście fanami Heroesów, nowych Raczej czy nie. Nie. No, ja hashtag nikogo no dzięki, więc jak zwykle na placu boju zostałem sam e, z moimi starymi e, wspomnieniami dobrymi, więc ja czekam na Heroes 7 e, you no know, i tyle, więc Ty Piotrze co masz kolejnego? Dobra, ja mam następnego indyka którego masz do? No to, to może sobie grajmy na, na konsoli albo na, na Xboxie 360 No, no właśnie się. teraz podam indyka, który w ogóle nie jest zapowiedziany na konsolę mhm jest tylko na komputery nad wszystkie, z każdym systemem, czyli Windows, Mac i Linux. I jest to gra, która się nazywa Firewatch. Mm -hmm. Gra, która mnie zainteresowała pewnym settingiem, bo chodzenie po lesie i bycie strażnikiem, który dogląda lasu, tak? leśnikiem tak naprawdę, mm -hmm. no, no. jest całkiem fajnie Podoba mi się to, tak? Nie, nie, nie potrafię tak naprawdę opisać, w jaki sposób mi się to podoba, po prostu patrzę i mówię, jej chcę to. Mhm. Dodatkowo, graficznie e, widać, że jest to dopracowane no. I, to, i, to, i to bardzo dobrze. Firewatcha tworzą osoby, które były odpowiedzialne, z tego co pamiętam, za trzy za, za, za... tytuły. Tylko, kurde. Ja się szybko znajdę, bo jestem już no Znaczy, powiem ci szczerze, że graficznie fajne. Fajnie to nawet wygląda. To jest, to jest taki. E, kurde, wiesz co mi to przypomina? To mi przypomina to, co miało wyjść na Xboxa kiedyś. Albo to wyszło nawet. O tych tworzenie tych światów. To mi trochę e, coś takiego graficznie przypomina. E, fajne, ogólnie, ogólnie fajne. Nie? Eee, o, powiem Ci, dobra. że to taki indyk e, taki indyk, powiem ci, że to taki indyk to do końca nie jest chyba, bo to graficznie jest. Nie no, to jest, to jest, to jest indyk bezpośrednio, indyk indyk stworzony przez Camposanto e, ten i w ogóle e, jest publikowany przez firmę, która się nazywa Panik mhm. i Firewatch jest stworzony przez osoby, które... Mm, były, uwaga, trif lead directorami przy tworzeniu pierwszego What dla, te, dla Telltale, mm -hmm. lead designer z Mark of the Ninja i jeszcze tutaj widzę, że ktoś, kto jest jakimś tam super, super artystą, tam znanym z 3D i teraz stworzona w ogóle na, na Unity, i, bo to jest ważne, żeby to powiedzieć, bo draw wygląda naprawdę bardzo ładnie. I czekam, aż, aż oni zapowiedzą, że będzie to na konsonę. No tak. <fira> Chcia... Bo bardzo bym tego chciał. Tym bardziej, że jest na Unity, więc to nie... Żaden problem. No tak, Przymyić żaden siebie. problem. Ale ogólnie, ogólnie chyba... Yy... No tak, bo, bo na razie jest tylko i wyłącznie PC. Yy... W w wydaje mi się, całkiem w porządku. Będziesz zainteresowany Michalem Firewatchem? Pewnie nie. E, raczej nie za bardzo w szczególności, że raczej na kąpie mało gram, niestety. No tak, to, to dobrze, ja tak samo. E, Czekaj, bo jeszcze pierwsze chciałem się ciebie coś spytać. Myślisz, że tam będzie będziesz tym leśniczym i co będziesz tam sobie robił? Wiesz co, tam jest stworzone z tego, co widziałem w tym takim powiedzmy zwiastunie. Mhm. Było widać, że na no przykład e, główny bohater rozmawia z, z, przez e, ze zwierzętami. <die> <grym> A nie, ty, no, przy Złoti Toki no rozmawia z, z, z, jakąś, z, z jakąś centralą i dostaje wiadomość, że słuchaj, tutaj tutaj wybuch pożar i w ogóle poleć, bo to jest niedaleko ciebie, nie? No i schodzisz po drabinie, bierzesz przez las, tutaj ci się nadlewa lub drzewa. No i w ten sposób też tak naprawdę nie do końca wiadomo, co dokładnie będzie się robić. Wiadomo, że sama interakcja walkie toki jest wzorowana na czymś jak była relacja Atlasa w Bioshocku, a system dialogowy jest wzięty bezpośrednio z Walking Dead tak naprawdę więc no zobaczymy, niewiele o tej grze wiadomo w tej e, chwili właśnie sobie pomyślałem, że na przykład jak mamy multiplayer, wchodzę do twojej gry i poluję na, na łosie w twojej grze i teraz ty dostajesz informację, że ktoś poluje na łosie w twojej grze i musisz mnie zabić, dajmy na to albo, albo ostrzec mnie, żebym tego nie robił nie? wymyśliłem grę właśnie, A jestem świetny dobra e, e, spoko, spoko e, Piotrze wydaje mi się, że ty tu może mieć faktycznie bardzo fajny Eee, Michale, co ty masz teraz? Ja e, grę, którą się rzeczywiście tak zacząłem interesować trochę bardziej po e, ostatniej premierze filmowej, na której byłem oraz po ostatnim zwiastunie, który się pojawił, przedstawiający gameplay. Też, chciałem o, tym, też chciałem o tym powiedzieć, ale wygrały wygrały hirosy. Chodzi mi dokładnie tutaj o Mad Maxa oczywiście, mhm. e, który jak po prostu zobaczyłem i tak patrzę, patrzę na ten zwiastun jeszcze w jakieś dwa dni, te, dwa dni wcześniej przed tym byłem w kinie na premierze to po prostu no taki must have dla mnie nie graficznie bardzo ładny fabularnie jeśli będzie trzymać poziom filmu też będzie spoko Klimatycznie mega, po prostu jak połączenie Rage'a z pierwszym motorstormem, i nie wiem, co tam jeszcze można tego wrzucić, ale jest po prostu bajka, naprawdę. Kurczę. No tak. Nie, no mi się bardzo podobają te mechaniki, które oni -no. tam za zaimplementowali, że ten samochód, który będziemy mieli, to on będzie taką jednolitą częścią świata, że będą rzeczy, do których nie dostaniesz się bez samochodu, albo te odległości, które są w ogóle walnięte. No, są nierealne, żeby, żeby, żeby one, on, na musisz piecach. mieć samochód bo nie ma, nie ma po prostu innej, innej możliwości trzeba zdobywać paliwo tego typu rzeczy, po prostu jest to pięknie rozwiązane znaczy, No ja, ja osobiście w że jestem ciekaw jak będą wyglądać ewentualne nawiązania do powiedzmy do poprzednich części do, do filmu także to, to, mnie, to mnie dość ciekawi bo jednak no kurczę no to Marka ma swoje lata jakby nie patrzeć i no fajnie było, żeby były takie, takie typowo smaczki, jakie się pojawiały w poprzednich częściach, jeśli chodzi o film oczywiście. No zobaczymy, nie? Tak. No na, razie, na razie jeszcze można niewiele powiedzieć tak naprawdę, no bo to ostatnio dostaliśmy zwiastun z gameplayu. Trzeba, trzeba, trzeba pamiętać o tym, że to jest dorad, która jest na podstawie filmu tak naprawdę. A no, no właśnie, znając... a to, że kiedy wychodzi? Mhm, dokładnie. A, tak, jedna do jednego Rzadko kiedy wychodzi. Więc zobaczymy, czy, czy, czy akurat tutaj wiadomo, że mamy tą walkę z Batmana wziętą. Całkiem ładne widoczki, no bo tak naprawdę są te z filmu, wyciągnięte i przemodelowane. Cały system właśnie z samochodami i tak dalej. No wygląda to dobrze na zwiastunie, a w rzeczywistości zobaczymy, jak się to będzie drać. Słuchajcie, ja jeszcze tylko podam taką małą ciekawostkę, że Avalanche Studios, czyli deweloper, który robi na, na Mad Maxa, Robił też i robi wszystkie części Just, Just cause. Dokładnie tak. Więc, więc to jest ten sam deweloper. Więc wydaje mi się, że będzie podobny silnik. To będzie na tym samym silniku właśnie, co, co, co właśnie Mad Max. Więc wszystko zostaje w rodzinie. Ale to, to też ciekawe, że wydają dwie gry w tym samym roku. No właśnie, ciekawe, która dostanie po, po prostu... Ale no, Ma Mad Max powiem Wam, że wygląda naprawdę obiecująco. Znaczy ja jestem bardziej no. zajarany Mad Maxem, bo nigdy tego Just Cause'a nie lubiłem. Nie tak średnio, ale Mad Max jest dobry i też, i też na niego czekam, kurde. No, mhm. e, Dobra, słuchajcie, to tyle, jedziemy dalej, jedziemy dalej. E, dobra, słuchajcie, ja wam powiem, no chciałem tutaj, jest jeszcze parę tygierek, ale, ale w sumie już tak na nic nie czeka. Gdybym był, gdybym był użytkownikiem, gdybym był tobą Piotrek może i miał Xboxa. To na pewno bym czekał na nowe Halo, nowe Halo 5, A, Guardians, Guardians, rewelacja, rewelacja, zresztą jestem wielkim fa fanem Halo i zawsze byłem i zawsze lubiłem Wujka że miał tą serię multi-rewelacja ja wiem, że ty może nie jesteś takim multiplayerowym graczem, okay. tak jak ja. Ale to jest świetne, to jest świetne i nowe Halo wychodzi yy, i na to bym czekał. Super, super, ale, ale co z tego jak ja sobie w to nie pogram, bo, bo na Sony to, to nigdy nie wyjdzie. Aczkolwiek kiedyś była ta opcja, że a, że a, Bungie miał robić Halo, bo już Bungie robi multiplatformy, ale jednak Halo tytuł Halo został u Wicca więc... No. no inny developer będzie, prawda? bo tutaj już bardziej nie będzie robiło Halo ale, ale wydaje mi się, że to i tak się uda że, że, że to będzie i tak dosyć mocny poziom, widziałem, widziałem ten multiplayer tego Halo właśnie nowego i to jest dalej ten sam poziom, o kurczę, no tak mi brakuje takiej gry Killzone Killzone, ale Halo to było jednak Halo, tak wam powiem <laughs> e, dobra, więc ja powiem to tyle, e, Piot Piotrze co tam jeszcze masz? dobra, dobra to ja mam, dobra Zrobimy tak, ja powiem od, żyktu, od której czekam, a przy okazji jeszcze za chwilę powiem co do Assassin's Creed a Syndicate, bo żaden z nas na niego nie czeka, a mam ochotę go zhejtować, jak nie wiem co. E, no, e, no dobra, okej. Okay. Ciekawa sprawa. E, no. e, dobra, e, ale tak naprawdę jest gra, na którą czekam, to jest Rise of the Tomb Raider. No, no. No ja nie, nie potrafię po prostu sobie wyobrazić, jak grać, tym bardziej już z z Warsawan. Przecież będę miał ten... Exclusiv w formie, czasowej, no, czasowe, tak? No to jeszcze to nie wiadomo, no. bo to, wiesz, raz mówię, że czasowe ten, zosta zosta zostanie beta-testelem. Jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze może być czytawie, tak. bo tak czy naprawdę nie wiemy do końca, czy to jest czasowy, czy nie. nie. Nie wiemy. I jeszcze na E3 może się okazać, że to będzie w pełne exclusive. i to byłoby po prostu tak. Na E3 zobaczymy gameplay, bo zapowiedzieli, że gameplay będzie na E3, tak, więc tak, zobaczymy, tak, tak. jak wygląda. Na pewno I będzie wyglądać zajebiście. Na pewno będzie taki, jak naprawdę bardzo podobny myślę do tego, co mieliśmy w tym mm, poprzednim. Ja ostatnio odbrałem sobie y, Tomb Raider w Definitive Edition na Xbox One. No i no ja nie mam po prostu co do, nie do żadnych zastrzeżeń. Rise Tomb Raider będzie brał po prostu dla mnie, do kupienia po prostu must have mhm. na, na samym końcu roku, jak tylko wyjdzie, tak? Eee, Michale, ty byś kupił, jakby wyszło na naszą kosonkę? Myślę, że tak, aczkolwiek no nie, nie da mi też jakoś ten tytuł. Może bym trochę poczekał ewentualnie. Mhm. Nie wiem jeszcze, czy powiedziawszy. No, bo to jak powiedziałeś o tym metatesterze, to nawet dobrze, że użytkownicy Xboxa mogą sprawdzić ten tytuł przed nami, żebyśmy nie, nie mieli problemów tak jak na, czasami jest z tymi grami, prawda? No, no błędy jakieś co. Błędy, nie wiem. wiesz, tutaj źle się doczytuje jakieś nie, popaty, żeby, nie. żeby się nie okazało, że my dostaniemy grę, która będzie działać średnio. Będą próbowali ją naprawić Wydadzą gierę na Playstation 4 a na, I tam będą w ogóle totalnie inne Bagi i będzie w będzie jeszcze bardziej zrypana Nie, ale powiem Wam rzecz że, że coraz więcej wydaje mi się, że Sony tej gry nie dostanie A jeżeli dostanie na przykład po roku To tak jakby nie dostała, dla mnie No, no to, tak, tak więc, więc to jest tak, no dobra, To Pryder wydaje się Solidny i fajny ten, ten filmik był fajny, myślę, że to będzie Stosunkowo dobry tytuł, ale nie dla nas Niestety, nie dla użytkowników Sony Eee, Michale, co ty masz teraz, ciekawego? No ja już coś spoza listy. No to dawaj, dawaj, dawaj, jestem ciekaw. Dawaj to. Co to może no to, to, to, już, już w sumie zdadziłeś całą niespodziankę, tak. Czyli... Tak, ale, ale okej, okay. dobra. Chcesz. No, dobra, to, to, to powiedz, a ja zaraz będę, będę ten zadawał ci pytanie. A będziesz mnie hejtować. Trochę. E, tak, no oczywiście ja czekam na paydaya, którego już mam w sumie praktycznie zamówionego, bo wiem, że to będzie dobra gra, mm. w będę grał. Wiem, że to jest znowu kotlet, ale kurde... To jest, to jest kotlet? Ja prost... No kotlet. To jest wręcz mielony wręcz to jest, a nie kotlet. <laughs> ale kurde, no jest 10, 80 z tego co widziałem, chyba nawet 60 klatek. Mm. No, e, o to, ze wszystkimi o to, o to dodatkami. Tego, no, no. To jest taki kot odmielony, ale stary, z taką, tak dobrze zrobiony, z ziemniaczkami, z suróweczką, jeszcze polany tłuszczykiem. No kurde, po prostu gra moim zdaniem świetna. To jest jeden z fajniejszych multiplayerowych tytułów, jakie do tej pory grałem, począwszy od jedynki przez dwójkę na PS3 i teraz będzie jeszcze na PS4. O, dobra, dobra więc czy już mogę zaczynać Michale? No, tak. dawaj. Dobra, więc przede wszystkim, to słuchaj, to będzie e, dajmy na to odświeżona wersja, jedynki i dwójki? Tak? Mm, jedynki, to będzie dwójka z dodatkami. A dwójka, czyli jedynki nie ma. No nie. Dobra, więc e, teraz mi powiedz, powiedz z tego co wiem, nie grałem w to za bardzo, ale z, no, z tego co widziałem, znaczy widziałem jak mój brat gra, bo to na PS3 było za darmo w plusie, E, powiedz mi, tam są napady na banki też, jakieś takie... Między innymi. Między innymi. E, słuchaj, czy w tą grę jest sens grać samemu? Wiesz, znaczy, bo, bo dla inaczej, mnie... Inaczej, możesz grać mnie... możesz samemu, no, no. No. ale to jest praktycznie bez sensu, bo gra jest typowo postawiona na kooperację, na multi, żeby... Grać tak, tak, tak, tylko, tylko chodzi mi o, że w tym multi, czy w tym multi może, jest sens grać samemu, bo, bo chcę Ci tylko powiedzieć, że na przykład nie wyobrażam sobie grać w Destiny to już w ogóle sobie nie wyobrażam grać, ale jeżeli kiedykolwiek będę sobie wyobrażał grać w to, to samemu do tego nie podejdę, nie? nie możesz, w sensie, to, że chodzi to, o to, że ze znajomymi tak, nie kimś tak, obcym, tak? Tak, tak, tak, dokładnie tak. Yy, jest sens, jeśli rzeczywiście no tak, jest sens, wiadomo, sama, inaczej, wiadomo, no jeśli bo, trafisz na nieogarniętych ludzi, no to, wiem, to w żadną bo, grę nie tak, pogadasz tak, sobie tak, fajnie tak, samemu, tak? Nawet, ale filte, jeśli, nawet jeśli powiedzmy trafiasz na osoby rzeczywiście na powiedzmy levelu jakimś wyższym, które rzeczywiście siedzą w temacie, mhm. tak jak powiedzmy ja w to grałem jeszcze na PS3 i wbijałem się do, do jakiejś gry, to rzeczywiście potrafiłem ludzi wyciągnąć z niezłego bagna tam, którzy byli powiedzmy na niższych levelach nie wiedzieli co, co tam się dzieje mhm. także to jest naprawdę sens grać nawet mimo tego, że powiedzmy nie masz ze znajomymi okay. możliwości zagrania, to jest to sens grać samemu dołączając się do randomowych meczów Dobra, więc ja mam jeszcze do Ciebie jedno Michał pytanie czy grałeś na pady w GTA? Mm, nie jeszcze kurde to, myśli, że to masz pracę okazji. domową nie tylko chciałbym ci powiedzieć żebyś sobie pograł napady w GTA i byś mi powiedział co jest twoim zdaniem lepsze i dlaczego Payday no. <laughs> znaczy Payday no to masz typowo to tak no, no tak GTA... ale wiesz ale te napady w GTA są naprawdę w porządku zrobione i teraz wciągnij się trochę w te napady w GTA masz w ogóle GTA? mam jeszcze. jeszcze. To, to sobie tylko odpad, wiesz, zrobić tą aktualizację, za darmo masz to wszystko, pograj sobie trochę, nie wiem, godzinkę czy dwie te napady i powiedz mi e, dlaczego Payday jest lepszy, bo tu, tu jestem ciekaw, czy wiesz, użytkownicy, którzy mają GTA i mają za darmo to, po co nie mają grać, brać teraz odświeżonego Paydaya jak mają to wszystko GTA, a GTA a nie, czy nie wiesz, jest... Wiesz co, Payday ma moim zdaniem kompletnie inny, inny klimat, nie? To jest... To, no, to jest ale to, to też to... jest takie, wiesz, jak ja, jak ja Ci powiem Ci, że gdybym zobaczył okładkę Gdyby PDA nigdy w życiu nie było, i bym zobaczył okładkę z i ktoś by mi podpisał GTA, no to przecież no to tak, no to jest GTA, oczywiście. Wiesz, te maski takie, jak ty masz w Pejdeju, to bardzo podobne były w GTA ogólnie. No, nawet domyślam się, no, no kurczę, no. przecież myślę, że nie po to dodali te napady, żeby, no, wiesz, no, żeby no, tak, tak, to i... To byłoby ściągnięte z tego, że ludzie się zaczęli jadać Paydayem. Tak, tak, tak bardzo możliwe, że tak jest, oczywiście, tylko wiesz, chcę... Po prostu grałeś w paydaya dużo jesteś z tym zajarany. Teraz wiesz, ja grałem w napady w GTA Online. I Teraz dlaczego mam grać w paydaya, jak mam to samo w GTA za darmo, nie? O tym mi chodzi. No Ale dobra, dobra, to, dobra. To, to w takim razie choć pogramy w napady po tym, po podcaście. Słuchaj, dobra, dobra. Cześć, set, Tylko dobra, dobra, dobra, dobra, okej. Okay. Ja mam czas, ja, ja mogę z tobą zagrać. No dobra, okej. Okay. Dobra, czyż, y, Pio Piotrek, a no tak, Piotrek, nie ma, no tak. Ja dla mnie, bo dla, mnie dla mnie Payday to jest gra, y, która jest świetną grą, ale to nie jest w ogóle moje, to nie są moje rejony totalnie. Mhm. No nie. nie. Nie, bo to jest no nie ukrywam, że w to nie? się będzie świetnie grało, mhm. jeśli będzie się grało ze znajomymi, jeśli będzie się miało ekipę stałą, tak, i rzeczywiście będzie się dogadywać z ludźmi. No, wiadomo, że no, bez użytkowników gra multiplayerowa nie istnieje. Także, Jak ale wszystko, na, szczęście, na szczęście Payday ma na tyle duże grono, grono fanów, że myślę, że tak raz zbyt szybko nie umrze. Eee, miejmy nadzieję, Miej, miejmy nadzieję. Eee, dobra, eee, słuchajcie, powiedzieliśmy po jednej grze, jeszcze, jeszcze jeżeli macie jakieś tytuły to powiemy, ja tylko powiem o tych tytułach, o których wy nie powiecie. Eee, więc, eee, tylko parę słów, słuchajcie, eee, Need for Speed w przyszłym roku, znaczy w tym roku, zapowiedzieli, będzie podobno Underground dwójka taka taki nowy Underground, zobaczymy, pożyjemy już wiemy, że będzie potrzebny do tego internet i zastanawiają się teraz e, deweloperzy mówią, że być może w ogóle do odpalenia tej gry będzie potrzebny internet, więc na kompie to musisz mieć internet, na konsoli zobaczymy jak to rozwiążą, e, to jest dosyć ciekawe oczywiście funkcje społecznościowe, ma być tuning, tuning, tuning, jeszcze raz tuning zobaczymy, Need for Speed ma być bez nazwy po prostu chcą wrócić do korzeni dajmy na to, jak wszyscy teraz wracają do korzeni nie wiem, może w ogrodniku niech się bawią, dobra eee, <śmiech> więc Need for Speed, need for speed. ja zobaczę, jak będzie dobry to kupię, jak będzie słaby to nie kupię no jest... chyba dość logiczne, nie? Eee, no tak, tylko że akurat... <grywa> Ale, nie, no te, ale się wybałem. Dobra, ale, ale nie, chodzi mi o to, że Drive jest dobry, nie? Ale to nie jest mój target, bo ja nie lubię symulacji. Eee, no dobra. właśnie więc... dlatego ja, ja też się zastanawiam nad, nad tym nowym InfoSpeedem, że jakoś tam... Tak, tak, tak, tak, tak. W... Hashtag Forza Horizon 2. Eee, no, my... no dobra, to akurat, akurat się cieszy, tak? To, to, to <laughs> wytniemy, to wytniemy. E, tak, dobra, do, więc... Do, dobra. Słuchajcie, dobra, to na pewno chcę powiedzieć chwilkę o nowym Rainbow Six. słuchajcie, wychodzi w przyszłym w tym roku, może w tym roku, mhm. w przyszłym roku, tak, wychodzi nowy no Rainbow te, Six, też mnie ciekawi. Eee, no i co, no i, no i dowiadujemy się, że no niestety, to nie będzie taki Rainbow Six, jaki chcemy, wydaje mi się, że w single może być ok, ale w multi, w multi to nie będzie tak jak na, na tych filmikach na pewno, eee, trochę tam no, jest by dużo hałem, inaczej. wszyscy będą mówić, kiedy, kiedy spali z twoją matką i tak dalej. Nie, wiecie co, to jest tak, te gry od, w ogóle od EA, tak, bo to... to eee, od so Ubii, Rainbow jest... No, so. Od Yubi, Jezu, od Ubii. Hmm. Eee, od, od Pamiętacie, bo jest to samo było z multiplayerem do Assassin'a, eee, że po prostu ludzie zamiast się wczuć, hmm. tak jak gra była zaplanowania... Tak naprawdę do drania ludzie w ogóle było wiadomo, że latają sobie po, po dachach i mają w dupie i to tak samo będzie z Coś, co jest podstawą tej gry, tak, tak naprawdę, żeby się wczuć w tą grę i, i, i mieć jakieś strategie, mm, dogadywać się z ludźmi, to tutaj w ogóle wszyscy będą mieli tu w dupie. I, no co co, no to, to że, być... też ze znajomymi, tak? Też ze znajomymi. I jeszcze najlepiej grać przeciwko też jakimś znajomym. No. O tak, żeby się, żeby się <głos> tak, czuć rzeczywiście Tak, e, ale słuchajcie To może mieć potencjał właśnie na jakieś takie Klanowe rzeczy, wydaje mi się, nie? E, turnieje Tego typu rzeczy, tylko że, słuchajcie no e, Chodzi mi, o, ja to hejtowałem Parę odcinków temu, znaczy Parę dużo odcinków temu i widziałem ten Po prostu gameplay już taki osta Ostatnio, który wyciekł I ta gra ma inną dynamikę niż, niż To co widzieliśmy na E3 tam jest to niestety trochę szybciej, trochę inaczej to też działa, trochę inaczej te bronie się zachowują i te strzały. To już nie jest taki rainbow jak kiedyś były rainbowy, że to wszystko taktycznie, że od strzału umiera, że trzeba pomału, powoli coś tam. To jest takie trochę call of duty, trochę zwolnione, ale, ale to nie jest rainbow, to nie jest rainbow. Więc po prostu trochę to mi się Mnie Mi, się mi, mi tym... osobiście takiej gry brakuje. To mi się podobało tak, innymi tylko w Go no... konie. Jak miałeś yy, ten tryb misji online'owych, yy, gdzie po prostu ginąłeś i już. Mhm. I, i, I się nie odradzałeś. To moim zdaniem była, była świetna opcja. Tak, tak, tak, tak. Dobra, słuchajcie, bo ja tylko chciałem wspomnieć o czymś takim, że wychodzi. Zobaczymy, jeżeli, jak, jak będzie to dobra gra, to też to kupię. Jak nie, no to, to, to niestety nawet nie będę chciał na nią spojrzeć. E, powiem jeszcze parę słów o jeszcze e, o Call of Duty Black Ops 3. Black Ops 3 wychodzi. E, kolejne Call of Duty. Pewnie niewiele się będzie różniło, ale pewnie i tak to kupię. E, ale nic o tym nie powiem, bo będzie to... Złożysz co... pre-order. Tak. Słuchajcie, co, co, co roku gra w to samo. Sorry. E, i jeszcze na końcu chciałem powiedzieć o, bo ty chciałeś mówić o tym asasinie, to ci zostawię e, e, powiem, powiem ci powiem w sumie, a właśnie e, zaznaczyłeś przed chwilą o tej e, he, Hatred, mm -hmm. hatred słuchajcie, to wyszło, to zbiera dosyć przeciętną przeciętno ceny, z tego co widziałem e, a nie ściągnę sobie może to sobie kupię, jak, jak normalny cywilizowany człowiek ale chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć tą rozpierduchę, czy to faktycznie jest takie brutalne i czy faktycznie będę się jarał w zabijaniu dzieci. Czemu nie? Mam nadzieję, że będę mógł zabijać dzieci, bo w sumie nie pamiętam. Wiem, że policjanty, policjantów i kobiety, ale dzieci nie wiem. Ale mam nadzieję, że będę mógł to robić. I jeszcze na koniec chciałem powiedzieć o tym Star Warsie. O tym Battlefroncie. O, tak. No, zobaczymy, jaki to Ta. będzie Star Wars, no bo to będzie trochę na licencji jechał do filmu. Aha. bo to będzie ten, ten, ten sam okres. Tak, tak, tak. Wiesz? Ja myślę, że, że kampania, w sensie single player może jechać na tej licencji, ale multi no. multiplayer to będzie Battlefield z tymi asetami Star Warsowymi. I nie wydaje mi się, mhm. żeby w tej grze był jakikolwiek nieć świetny. Nie ma takiej opcji. Jeżeli nawet. Nie, no to jest Battlefront. Pamiętasz poprzedniego Battlefronta? Eee, no właśnie nie. Kompletnie nie. Nie, nie właśnie nie. No tak, grałeś z turmowcem i jechałeś tylko z pistoletem. żadnych żadnej Jedi w ogóle. No właśnie, jesteś właśnie, Tak, eee, fajnie. Chociaż ja wolałbym Jedi. Choć takie outcasty przecież to były takie zajebiste. szczególnie multi. Nie wiem, czy graliście kiedyś w Jedi Academy. Tam był no, ten outcast. No, no, tak, ale ta, ta, Tam to jest RPG, a to jest FPS. W ogóle dwie różne gry. E, chamstwa, dobra, ale się wybałem dobra, mniejsza to, tak czy siak Star Wars, czyli to no słuchajcie, no, dostanie Battlefielda w Star Warsie zobaczymy czy to wypali e, tam jest fajny silnik to fajnie wygląda, tam podobno jakieś e, po raz pierwszy będzie zastosowana jakaś technologia tych zdjęć że zrobili dużo zdjęć danego terenu i będą to wpieprzać w kompa i będą to ogarniać więc to podobno ba, bardzo fajnie będzie wyglądało, zobaczymy oczywiście jak to w ruchu będzie wyglądało Ciekawe tytuł, no lepiej żeby wyszedł może sobie taki Star Wars Battlefront niż kolejny ba Battlefield. Bo to będzie to samo i, i, i po prostu to troszeczkę inaczej się w to będzie grało. I słuchajcie, no z tych gier w sumie co tu są na tej liście to chyba już mnie nic w przyszłym roku nie interesuje. Oczywiście parę sportowych gierek, ale o tym nie będę mówił, bo to będzie praktycznie to samo jak co roku. Pewnie jeszcze coś się nawinie przy okazji. Eee, Jakiś indyki ci jeszcze powychodzą, eee, pewnie się robią, tak, ale nie tak, pewnie tak, pewnie tak, pewnie tak. No słuchaj, no powiedz trochę o tym Assassinie, bo akurat ten Assassin mi się wydaje dosyć fajny, Piotrze. Powiem tak, setting jest okej, okay, chociaż też nie do końca spodziewałem się czegoś innego tak naprawdę, mhm. pomimo wszystko. No i tak, na sam początek mam wielkie hejty do tego, że robią, jakby to powiedzieć, Assassin's Creed a 3. W formie Londynu, popatrz sobie, jak wyglądają yy, ulice mhm. y, tutaj pokazane w gameplayu. No, no. I teraz tak samo było w Asysti G3. No, tam był taki Nowy Jork, staje się. I rozpiętość pomiędzy jednym a drugim budynkiem była duża. Ja rozumiem, że mamy teraz linkę i w ogóle, mhm. ale. Hell no, nie, ja chcę wskazać. Z jednego bo... budynku na drugi budynek i... To jest asasyn. Skokami po budynkach, cholera jasne a no, Czyli też chcesz, chcesz e... mi to powiedzieć, że tutaj przez ulicę między budynkami nie przeskoczysz? No nie, w trójce było tak, że się nie dało. Musiałeś zejść i wejść na nowo na A tutaj jest... A tutaj jest tak? Co, co to w ogóle za asasyn? Ej. E... To będzie Spider-Man. Następna rzecz, no, sp o, następna rzecz i... to są te balne no. bryczki. No. No, no. Tam są bryczki, które... W ogóle, A, słyszałem właśnie o tych bryczkach. Tak, tak, tak. No. Po mi ta bryczka. Ja, ja chcę latać po budynkach i, i zabijać ten... No niestety boję się tego, tego co poka pokazywali no, z tego Player, że to jest tak naprawdę Assassin's Creed Unity, tylko z innym settingiem. No i dodanie tylko kobiecej protagonistki do wyboru. mhm. Mm e, tak. Mm. Y I wywalenie multiplayera, nie? I to może, akurat tutaj to wywalenie multiplayera jest na in plus, bo może w końcu się skupią na tym, żeby dra dobrze działała, przynajmniej w tych 30 latach na sekundę. Tak, ja myślę, Piotrze, że i tak mają dosyć nisko zawieszoną poprzeczkę w stosunku do poprzedniej części. Mają, jak najbardziej. Ja osobiście mówię tak, bardzo hejtuję Syndicata, bo, bo ten setting ten londyński, taki przemysłowy mi się ogólnie podoba, chociaż ja oczekiwałem, że będziemy nie, mieli jakieś misję z klubą, rozpruwaczem może. Ale... Jakieś takie bardziej mroczne tak jak jest Ej, to w platformie, w którego nie grałem. DLC. No to PS4. DLC, o, DLC tak. A no tak, zapomniałem o DLC, no. Ale og ogólnie mówiąc, to oczekiwałem czegoś innego, ale jest to w miarę powiedzmy i znając życie, znowu teraz hejtuję, że znowu to samo i, ten dalej, i tak ostatecznie pójdę i kupię na premierę. Mhm. I to jest najgorsze życie, jaką mogę zrobić. Eee, no niestety tak, ale z jednej strony ten Syndicate jest o tyle w porządku, przynajmniej e, dla mnie, bo, e, bo mieszkam w Anglii, nie? Ale poza tym e, bardzo mi to przypomina Diordera, mimo wszystko. W sensie... Cało, cała to, to, ta otoczka. Trochę mi wie diorderem. Eee, tak, no mamy nisko zawieszoną poprzeczkę, w związku z tym no tam nie, po prostu aby ta gra dobrze działała. W ogóle tak. e, po, powiem Wam szczerze, że będziemy mówić o Wiedźminie, ale, ale słuchajcie, o, po, no, oglądałem się tyle tego Unity i tyle tego Wiedźmina, że powiem Wam szczerze, że no Wiedźmin nie wygląda zbyt dobrze. Przynajmniej na konsolę. Ja dobra. dobra. Ale, to, ja ale, ale to, tylko, to tylko tak wspomnę. Bo o Wiedźminie jeszcze powiem, tak. Piotrze. Dokładnie. Ale, ale powiem Wam, że Unity wyglądało pięknie. Więc mam nadzieję, że Syndicate będzie też tak wyglądało. I przynajmniej będzie dobrze działać. I e, nie będzie tak zabagowany. E, dobra, czy e, chcecie jeszcze powiedzieć o jakiejś grze tutaj? E, myślę, że nie warto. No, jest ja, z mojej strony. Ja myślę, że chyba też jakoś tak niespecjalny Michale. Nie, nie. Ja już raczej wszystko, wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Dobra, więc słuchajcie, drodzy słuchacze, jeżeli jesteście, jeżeli macie jakąś fajną, ciekawą grę i na nią czekacie i nie była w tym odcinku, co by było stosunkowo dziwne, to dajcie nam znać i powiedzcie, dlaczego na to akurat czekacie. Dobra, to my jedziemy z wieśkiem. Więc Piotrze, grałeś w wieśka, ja też grałem w wieśka, ty grałeś więcej w wieśka niż ja. Ty na, ty na czym grałeś? No, ja na. na ja PC. widziałem go tylko. Nie, ja widziałem go tylko na PS4. Tylko i wyłącznie. A. Okay, e dobra. I powiem ci, że. Znaczy, tak. Znaczy, nie wiemy, pod jakim względem w ogóle zaczniemy. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że możemy być dumni z tej gry. Tak czy siak. Nie ma to tamto. Możemy być dumni, że mamy naprawdę jedną z lepszych gier, jakie w ogóle powstały, przynajmniej dla mnie. E tam jest wszystko. To jest dobrze zrobione, to jest bardzo dobra produkcja. Ja się z tego cieszę. A czemu to może powie Piotrek? Piotrek, podobał Ci się Wiedźmin? Powiem tak, gra jest bardzo dobra, w sensie no, cały ten klimat i tak dalej bardzo mi się podoba, mm -hmm. ale gra ma bardzo wiele takich małych barów, o, o których chcę powiedzieć, a które łącząc się takie w całość po prostu troszkę. No Jest taka gorzka pigułka, która trochę boli tak naprawdę. Tak. Oczywiście twórcy nadal naprawiają grę patchami i miło, że w ogóle słuchają graczy uh -huh. i, i, i, i chcą to naprawiać, ale jednak pewne rzeczy powinny zostać rozpoznane w czasie testowania. Zanim Piotrze powiesz, ja tylko dodam, że chciałem pohejtować właśnie te rzeczy, o których mówisz, Wiedźminie, miałoby być to w Hejter Zone właśnie Wiedźmin czy ze względu na te wszystkie bugi, bo też o nich czytałem i niestety też je mam. Ale w takim razie rozwalimy je tutaj przy okazji omawiania Wieśka, więc e, e, Piotrze, mów co tam ciekawego Ci się Dobra, słuchajcie, no to wolało. Krystian drał, oczywiście drama na, na PS4, ja, ja dram na Xbox One. Mhm. Pierwsza drama ja tu mam, w ogóle, Zacznijmy od takiej dramy, że Wiedźmin 3 u mnie jest kupiony w wersji cyfrowej mhm. i no, no. z jakiegoś dziwnego błędu, który został rozpoznany po stronie Microsoftu, użytkownicy Xbox Botsawan dostali tą grę godzinę później. Czytałem w nocy, a Może... w pewnym momencie... Nie, nie bo ktoś przedstawił po prostu ustawił zły czas. Masz, miałeś tak jakby mój czas, UK, angielski czas, jak godzinę później dostałeś. Tak, tak. tak. Bo ja mam teraz 21.30, a ty miałeś już 24.00, ja miałem 23.00. Pierwszą tak. noc, ja miałem 24.00 i dostałem grę. Więc tak, ktoś dał dupy. Ktoś, da, to... ktoś, ktoś dał dupy ewidentnie, uh -huh. więc uznałem ostatecznie, że idę spać uh -huh. i odpaliłem do rano. A, gdy, a, gdybyś, a gdybyś, gdyby ci powiedzieli, że za godzinę dostajesz gry, poczekałbyś czy nie? Wiesz co, znaczy oni powiedzieli, tak, że trzeba poczekać jeszcze godzinę. Aha, czyli wiedziałeś już o tym. Się, Aha, no, no. Nie, no bo, bo było wiadomo dokładnie, o której się otwiera, tak? I na w pewnym momencie na, na Twitterze, na koncie uh, Witcher Game, Yy, była po prostu informacja, że sorry, przepraszamy użytkowników Xboxa One i w ogóle. Mm. Moim osobistym zdaniem powinni w pewnym sensie w jakiś sposób yy, dać nam repay, przynajmniej tym osobom, które właśnie zrobiły tego pre cyfrowego yy, tak naprawdę dużo wcześniej. Mm. Może być, mogą być to proste rzeczy, nie wiem, nie wiem danie e, rabatu na season pass, czy cokolwiek innego. Mhm. A my w jakiś sposób, moim zdaniem, powinniśmy dostać Rekom no, jakoś, re -re rekompensatę no. za, za, za ten błąd? No ale to wiesz, to tam. Znaczy, no, no ja wiem, to jest ogromna czym... czekania, ale zarazem e chcę przypomnieć o tym, jak bardzo ładnie CD Projekt Red się promował z tym, że wydamy pierwszy raz w ogóle w historii polskiego developmentu i wydawania gier, wydamy dre wszędzie, na całym świecie, na wszystkich platformach o tym samym czasie. I co? I dupa. Mhm. No tak, tak, tak, tak. No to, to trochę lipa. E, no dobra, no ale to tam, to, to myślę, no dobra, ja akurat nie jestem wielkim fanem tego, więc e, ja... No znaczy no ja wiem, ja, jestem, ja akurat kupowałem cyfrę, bo była tańsza, bo... Mm... Akurat na Nidzbodzie była premier, te, rabat był mm -hmm. dla Goldowi. Tak, niż w tym, niż w sklepie? 185, 185 zł. Ja w ogóle kupiłem Wiedźmina w Polsce w Mediamarkcie. Nie w Mediamarkcie? Czekaj, nie, w Saturnie. I dałem 200, nie znane, i... pudełek pod PS4 było więcej niż, niż o Nidzbodzie Salon, prawda? Eee, wiesz co, eee, nie zwróciłem uwagi, gdzie by pudełka do no, Prawdopodobnie. Boksał, ale pra, prawdopodobnie tak, tak, tak. Zresztą fanki wysyłał z media Marketu zdjęcie. Tak, tak, eee, tak, tak, dokładnie. Tak, tak. Ale eee. prawda jest taka, że mówię, dużo osób kupowało w ten sposób, jak ja, czyli cyfrowo bo po prostu było tanie. Tak, i, i to znaczy, z jednej strony było fajne, ale wiesz jaka jest zajebista zawartość tego pudełka. bo, no, bo wiesz, ja tam mam ścieżkę dźwiękową, mam mapkę mam jakiś tam malutką instrukcję, mam jeszcze jakąś dodatkową tam jakąś instrukcję. Wiełem, I naklejki akurat... mam bardzo fajne z Wiedźminem. Więc... No wiem, naklejki mi trochę, trochę szkoda, co nie znaczy, że mi... Na samochód jak znalazł. Takie, takie robię teraz do Mikołaja Dusińskiego z CDP-bloga, tak? Aha. Może, ja. A, może, może... Może, się, mo, mo, mo, no, może coś urubieć, może... tak. Ale, ale nie, to akurat było fajne, więc wiesz, no, ja za to dodatkowo mm -hmm. daję na to zapłaciłem w stosunku do ciebie, ale myślę, że akurat... Tak akurat na, na to bym sobie nie żałował te 30 zł to bym sobie nie żałował nie Nie, no ja akurat uznałem że, że chcę poza tym pudełka nie, jest mi, nie są już mi tak naprawdę specjalnie potrzebne no, Tak, tak to, to ja o tym wiem, że preferujesz ja preferujesz no dobra, no. No może tak szybko opowiedzieć o, o tym jak to działa, ja w tej chwili mam przegrane no dobre 50 godzin w mm -hmm. Wiedźminie przez, przez już czy jeszcze nie? Czy nie? Co ta gra ma? Znaczy, wiesz co? Ja mam ten syndrom tego wyczyszczenia mapy, no, nie? Może, no. Toż, to, e, to więc te wszystkie znaki zapytania, to ja to muszę wszystko wykonać. Jakoś tak. znaczy, to ja w ogóle w pewnym momencie zostawiłem główną linię popularną i latam i, i, i wykonuję zlecenia wiedzimyjskie i inne poboczne zadania, tak naprawdę, mm. zamiast robić głównej linii popularną. No i co? gram sobie i jest całkiem miło, tak naprawdę. I nie mam ochoty się oderwać, pomimo że trzeba, w pewnych momentach, ale DRA ma pewne zgrzyty. Na Xbox One to nawet nie są klatki, bo trzeba powiedzieć jedno: DRA wygląda na Xbox One naprawdę ładnie, bo DRA może w porównaniu do PC-a nie jest to jakiś ultra w HD i w ogóle. Nie, ta DRA po prostu wygląda coś pomiędzy. Wiedźminem 2 w takiej dodatkowej podbiciu tekstu i tak dalej, która to, to wygląda po prostu dobrze, no, no, w moim właśnie, zdaniem. Właśnie, myślę, że na czwórce wygląda tak samo. Tak, na czwórce wygląda jest dokładnie to samo. Tak naprawdę te same ustawienia, czyli tak naprawdę pomiędzy średnimi a tymi wyższymi, z tego co pamiętam z wersji pc mhm. Jedynie na PS4 mamy 1080p, no, no. stałe, a w, w, na Inzbotsie One Zy... jest ten upscaling taki, czyli jest 900p, ale w niektórych scenach jest 10-80. Tak naprawdę no klatkarzem może też mogę od razu powiedzieć, że w sobotę wyszedł patch i w końcu na no, Inzbotsie One zablokowali klatki na 30, w końcu, bo na początku było trochę średnio i umiał składać klatkarz pomiędzy 24 a 34, co czasami było widać, czasami to tak powoli spadało, więc jakoś się tego tak specjalnie nie widziało, ale w końcu zostało, została blokada zastosowana. Ale za to pojawiło się masę innych błędów. Mm. Dobra. To co, hejtujemy? No, eee, ja Spokojnie, spokojnie, po, po tych hejtach. Nie, ja tam ja od razu no Ja, ja wiem, że ty chcesz hejtować, ale nie wiem, no, mimo wszystko jest to dosyć w, w porządku gra. Powiedz mi eee, na przykład, czy podoba Ci się ta karcianka która tam jest. Gwint, gwint. tak. Gwint. Ja, i, jak mi... Kurde, ja z chęcią bym kupił tak naprawdę... Tu jest Kurde, słyszę grze... kolejną osobę, którą, która też by to kupiła, no. No mów, mów. Tak, ja, ja chciałem to kupić po prostu w wersji takiej analogowej i w to grać. Ja wiem, że jest gwint dodawany do kolekcjonerki na i próbowałem się na nią złapać, nie załapałem się niestety. A to jest gwint, to właśnie jest gwint dodawany? To jest właśnie... Tak, jedynie do Xboxa One jest dodawany gwint. Co ty gadasz? Ja myślałem, że to jest jakaś w ogóle... Yy, że to jest no, normalna talia kart, tylko z yy, rysunkami tego. Nie, tam jest gwint dodawany. O kurde, jak ja powiem to koledzo, to teraz rzuci się na to. Przecież on to powiedział, że jak to by było gdzieś do kupienia, to on by to kupił. Ale orientujesz się? Ile tam, ile tam może być kart? Czy, yy, czy, czy wiesz... Nie pamiętam. z Kurde, ja też, ale, ale wezmę się za to. Tak czy się... Tak, czy się ja myślę, że w CD projekcie mocno myślą nad tym, żeby to wydać jako normalną grę, po prostu tylko wiesz, muszę to odpowiednio dopracować, sądzę, że zrobił jakąś planszę i tak dalej, żeby to... Ej panowie, a wiecie gdzie można nie... pograć w Gwinta? W Padklabie. Eee, w Poznaniu, w Poznaniu, tak? Tak. I, I tam e, i normalnie gracie w to? Znaczy, wiem, że jest kolekcjonerka w wersji na Xbox One. Tak. I... Także jakby dobrze pogadać z Krystianem to kto wie. Ale słuchaj, ale, ale nie, on po prostu ma tą kolekcjonerkę, tak? Tak. Ale gracie w to... W... Grałeś w to w, pad, w Padklubie, czy nie? Mm, tak, jak dobrze o tym wiesz i ja się nie interesuję Wiedźminem. Okej. Okay. Eee, <śmiech> nie, bo być może jak widziałeś nawet, jak ktoś gra czy nawet, no, czy grają, to ile tam było kart. Tego jestem ciekaw. Znaczy wiem, że wiem, że do kolekcji kolekcjoneryki są dodawane w ogóle dwie talie, także... Tak. Aha, no to kart będzie trochę. No dobra, to kart trochę będzie. Nie, bo... E, no dobra, e, tak, tak czy siak. E, to w takim razie ja Ci podam adres Micha, żebyście mi to wysłali. A teraz, a teraz nie, nie, e, śmieję się. Znaczy, cała e, mechanika tej karczaki jest w porządku, bez szału, bez szału. To jest dla mnie taki, słuchajcie, no tak jak ten hek. Ale wiesz co, ten cały, tak? naprawdę, to, to jest niby jest wrzucona. To jest, niby to jest minikier, to, wrzucona, papier, nożyce i kamień. Tak, naprawdę, to, tak papier, nożyce i kamień, ale tak naprawdę jak ktoś już połapie się doku, dokładnie o co chodzi w dwincie, mm to później może dwie godziny nic innego nie robić, tylko gredzi w Gwinta z Fertzmarza. Ja znam już takie przypadki, że po prostu koleżka normalnie 5 godzin walił tylko w tą karciankę. Eee, Dokładnie. No. Tylko, że powiedz mi, bo ja jeszcze aż się tak nie wciągnąłem w cały ten świat, czy jest jakaś, jakaś nagroda za to, że grasz w tą karciankę? Poza no nowymi kartami, tak? Bo, te, bo to wiem, że jest. No, ale to właśnie o to chodzi. Karty. W ogóle trzeba powiedzieć, że karty są czymś podobnym jak karty kolekcjonerskiej. Każda ma swój opis, można ją przeczytać mm. e, tak, tak, tak. I, i się ma w, w ekwipunku. Mm. Ale ogólnie rzecz biorąc, pewnie jest jakiś aczyk za rozegranie wszystkich. Nie, punktów, aczyk, aczyk jest, nawet... aczyk jest, tylko Aha. chodzi mi, wiesz, czy w grze coś e, jest, wiesz... Jeszcze co, nie e... wiem. Szczerze mówiąc, gwintem się mocno nie, nie, nie przejmowałem, bo ja w jakoś tak w gwinta mocno e, nie gram tak naprawdę w... W, w, już bezpośrednio grając w grę. Mm -hmm. e, po, po, powiem ja Ci tylko po jeden, jeden zarzut do tego. Ogólnie ta karczanka dla mnie jest w porządku. Mogłaby być, mogłaby nie być. Fajnie, że jakiś tamto system jest i można w to zagrać. Fajnie też, że, to, że jest tego też realny odpowiednik, czyli w tej kolekcjonerce, ale na przykład sporo fanów ma do tego trochę pretensje, czy faktycznie w świecie Wiedźmina powstałaby taka karczalka, która nazywała się Gwint i która by miała tego typu system. Bo mi się akurat nie wydaje, żeby coś takiego było. Tak. E, różnie ma być. No Podobno w książce jest to wspomniane. Jest wspomniany Gwint, ale, ale każdy ja twierdzi, że Wygląda to zupełnie inaczej. To nie jest aż tak... Ale pamiętajmy, że gry są na podstawie, a nie są bezpośrednią adaptacją. Mhm. No tak. Wydaje mi się, że ten gwint może być lepszy niż gra planszowa Wiedźmin, która wyszła... Ja chcę przypomnieć, że gwint w się jest na pewno dużo, dużo lepszy niż w Wiedźminie 2 rzucanie rośmi. Nie, no tak. No To, to, to, to bez przesady. No to, to, to tak, to tak. Chociaż rzucanie mi też było fajne, ale... Ale nie było aż tak fajne, jak to jest w dwincie, gdzie zbieramy właśnie te wszystkie karty. Mm -hmm. e, dobra, więc słuchaj. E, grafika jest w miarę, w miarę w porządku, bez szału. E, karcianka może być. Powiedz mi, co, co myślisz o tej walce? Bo to, to jest... Powiem tak. No? Ja nie wiem, na jakim poziomie trudności ty grasz. No, ja, ja na hmm. razie sobie gram na tym, co jest ustawione standardowo. Czyli on jest chyba normalny, albo... Tak, normal. No. Czyli taki, na no, takim jak ja. Dobra, moim zdaniem jest to... Naprawdę fajny system walki. Czy ci się, się podoba? Pod... Mhm. Ogólnie mi się podoba, choć pewne rzeczy z interfejsu mi się totalnie nie podobają. Czyli przełączanie się pomiędzy znakami i tymi rzeczami, które mamy pod ręką, z to kółko jest zdupywanie Trochę tak, jest, kół, tak, robimy, tak, tak, tak, tak. tak. Mamy walkę i czas nie tyle to czas się zatrzymuje, tylko się spowalnia, więc zawsze, których, nie wiem, jakiś utopiec możecie walnąć. W mom momencie, kiedy ty chcesz wybrać znak i, i się robi w ten sposób, że klikasz, o kurna Art, nie, nie, no, kur... Oh, jest, mam Igni. Oh, tak, tak. Udało mi się. Czasami, czasami, czasami faktycznie tak jest. Ale e, fajnie, fajnie po prostu, że jest trochę inny niż, niż wszystkie gry. To okej. Okay. I, no i na pewno jest lepszy niż w nie, Piotrze. Jest o wiele tak. lepszy. Znaczy, jest, jest na pewno bardzo podobny do tego, co było w Wiedźminie 2. Aha. Ale jest bardziej rozbudowane, jest bardziej dynamiczne. Bardzo mi się podoba to, jak bardzo można te, łączyć wszystkie znaki z, z walką wręcz do tego strzelać z kurszy. To jest wszystko bardzo fajnie przemyślane. E, tak. E, ja do walki też się za bardzo nie mogę przyczepić, aczkolwiek chcę sprawdzić wyższe poziomy trudności, jak to będzie. Czy... Polecam. Ja, ja osobiście dra, zacząłem drać na najwyższym. Bo ale jest, do tego, uznawać... ale jest do tego trofik i właśnie o tym myślę. Jest do tego Ta, trofik, ale tak. ja uznałem... Ja, no. Tak, ale uznałem, że... I tak przejdę po raz drugi. Mhm. Pomimo, że to jest 200 godzin do przedrania. No, jak tak po linii prostej, to może w 100 się nie no, Nie, może szybciej, ale tak ale, naprawdę ale chcę przedarć się o drugi raz, bo chcę zobaczyć wszystkie swoje wybory, jak by wyglądały od No, strony. to też jest dosyć ciekawe, tak. To, to jest ciekawe. Ja tylko wtedy będę gram na wyższym, a teraz chcę po prostu sobie się zapoznać z tym światem, więc gram na normalu. Choć też wyzwania są czasami. Niemiec mm. na przykład biedniesz i nagle mając ty dziesiąte level, wyspokuje ci gry, który ma 30. To też jest wyzwanie i całkiem fajnie się to rozkierowało, bo tak naprawdę no możesz go zabić, jeżeli się uprzysz, to jesteś w stanie to zrobić. I mi się udało za 20 razem. No, to, to dobre i to. Eee, fajnie, fajnie, fajnie. Nie, ogólnie, e, słuchaj Piotrze, za, zaraz będziesz hejtował. E, słuchajcie, no ja Wiedźmin... Wiedźmin 3 to jest akurat... Wiedźmin 2 był dobry. Wiedźmin 2 był bardzo dobry, ale trójka ewoluowała, dodała dużo fajnych rzeczy bardzo mi się podoba ten słowiański klimat na przykład bardzo często przy, przy o, walce tak, tak. odpala się słowiańska muzyka rewelacyjna jest, naprawdę jest re rewelacyjna I nie słuchajcie różnych tych donatan, równości czy innego typu tego, tych nie, nie, nie. Po prostu to jest na taka... Spotify odpalajcie sobie wszystko co jest z wieśkiem Ta. związane jest, jest i... świetne, co to klimatina. naprawdę buduje nam klimat to w niepo, niepodważalny sposób i to też daje nam taką polskość fajne, to jest fajne jeszcze dodatkowo do klimatu trzeba dołożyć to co było już w poprzednich częściach, ale tutaj jest to fajnie tak naprawdę wykorzystane, czyli te wszystkie kwestie hmm, wszystkich osób i tak naprawdę jest, tego jest masa. Dubbing jest rewelacyjny, po prostu super. Na samym początku gryję w białym sadzie, jak Gerald wychodzi e, z i jest po prostu walnięte. Popiłeś, to wypierdala. Tak, tak, tak. To jest po prostu piękne. Moim faworytem jest Baron. Nie... O, tak, Baron jest. O... <ś Picasso> baron po prostu klnie, Chociaż... jak najęty. Chociaż się tam... Masę, masę innych osób, tak? Tak, tak, tak oczywiście, nie, ale, Jak się przechodzi, to, no, no. To, to ci mieszkańcy, którzy sobie na przykład właśnie mają własne e, rozmowy, z których może posłuchać na przykład, że ktoś tam u musi jabłka i w ogóle e, się przyczynają albo przechodzi się i nagle e, jakiś e, zbier do siebie mówi... Co ty, kurwa, z kutasa spadłeś? Nie? Tak, tak, tak. Rzeczy. To jest po prostu piękne. Oczywiście ludzie się mogą patrzeć na ciebie jak na debilat, się śmiejesz, tak? Do, do ekranu, bo to sprawia przyjemność. Eee, tak. Ja jeszcze e, chcę powiedzieć jedną rzecz. Czy, pierwsze, bo, e, bo grasz dłużej niż ja, więc czy, e, bo ja na przykład zauważyłem jak, jak, jakieś takie rzeczy, że żeby, nie wiem, zabić co kogoś, to muszę mieć Zrobiono w alchemii jakąś tam y, rzecz, wi wiadomo, y, żeby ją tam zabić, dajmy na tą miecz, z, jaką, z jakąś tam mixturką, czy coś. I, I jest parę takich rzeczy, że muszę po prostu coś zrobić, żeby zabić jakąś, y, jakiegoś stwora. Powiedz mi, czy dalej, jak dalej grasz w grę, to, je, to ca Wiesz, cały to czas. I to się bierze przy, no. przy zleceniach wiedźmińskich, oczywiście przy niektórych, mhm. tak? y, bo to wszystko zależy od tytułu. Na przykład potrzeba ci czasami wziąć olej, czy, czy jakąś miksturę utworzyć, bo na przykład jest to wabik na jakiegoś potwora. No tak, no tak, tak, tak. I, I ta alchemia w ogóle, też trzeba to powiedzieć, alchemia została totalnie przebudowana w przeciwieństwie do poprzednich części mm. i z tej alchemii aż chce się korzystać, mm. bo tak naprawdę no, tworzysz mikstur teraz a później jeżeli masz odpowiednie składniki w plecacu, to przy medytacji one same się regenerują do pełna i do widzenia. Mm. I to jest bardzo fajnie zrobione. No i poleca się w ogóle korzystanie z, ze wszystkich mikstur, olejów i tak dalej, bo one naprawdę pomagają. Ja, ja, bez, ja bez jaskółki to w ogóle nigdzie nie wychodzę, nie? No, no tak, tak. Eee, dobra, eee, słuchaj Piotrze, bo to chciałem eee, wiedzieć Już, już hejtujemy Witcher'a 3 Ja tylko powiem, że jeżeli jesteś Polakiem I masz jakąkolwiek konsolę albo peceta To musisz to kupić I mnie to po prostu nie interesuje Musisz mieć to na półce Albo mieć ciągnięte tak jak e, Piotrek e, Więc ja to polecam każdej osobie Są to zajebiście wydane pieniądze na grę Która jest na pewno 100 godzin albo nawet i 200, więc... 200 nie. 200 godzin jest dokładnie powiedziane od początku do końca z lizaniem ścian i tak, i, i tak ale, ale myślę, naprawdę, myślę, że to coś. Naprawdę, ja znam osoby, które w tej mm -hmm. chwili mają przegrane 40 godzin, a do tej pory nie wyszły z welen, czyli nie doszły Boże. ani do Nowidradu, ani no, do Cynfurta, a nie mówiąc już o wyspach ja, ja aż tak ścian bym nie lizał w tej grze. Chyba, chyba że faktycznie trwałaby je do tego. A, a ja polecam, ja to robię i naprawdę jest masa, rzeczy, których się można nie zauważyć. Ja po prostu chodzę i patrzę na przykład, wchodzę na jakąś bierze i sobie oglądam widocznie nagle patrzę o, tam chciałbym dojść, mm -hmm. nie? I tam idę i nagle się okazuje, że, że odcierałem się coś totalnie nowego. Bardzo, bardzo fajne. No by. tak, ale jak doskonale tak. wiemy, nawet najlepsze gry na świecie, jakim jest właśnie Wiedźmin 3, wydaje mi się, że go ty powinien zebrać właśnie Wiedźmin 3, ma też skazy. Piotrze, jakie to są no. skazy? Na sam początek podstawowa rzecz. Super, że mamy 200 godzin do gry, mm -hmm. ale schematycznej trochę? E, nie, chcę powiedzieć o systemie sterowania. Aha. Jest beznadziejny, moim zdaniem. Totalnie jest to w, w rok 2003. Aha. E, tak co ci co, co, najbardziej przeszkadza? Powiedzmy tak, podchodzi do ciebie płotka. Żeby wsiąść na głupią płotkę, musisz wcelować głupią kamerą i biegać wokół niej trzy razy, żeby w ogóle na nią wsiąść. Aha. I... E, cokolwiek byś nie chciał zrobić, musisz do tego odpowiednio ustawić kamerę, bo inaczej Geralt tego nie widzi. No, kurwica mnie bierze, jak... 20 razy się pochodzi do jednej strzyni, bo nie mogę jej wziąć. No, no, no, no. No, to jest, to jest podstawa. Geralt chodzi bardzo dziwnie, moim zdaniem. A, animacja zdaniem. jego jest średnia. Po, po... Animacje, w ogóle animacje to w ogóle, na przykład, strasznie nie koło, e, tego podejścia e, z tym wchodzeniem w różne, znaczy podciąganie się, tak? Zamiast się podciągnąć jakoś te. Tak, całkiem mm, normalnie, realistycznie. Mm -hmm. Nie, on najpierw się łapie, wisi przez sekundę i później niej wcześniej uruchamia się animację, że on wchodzi. To jest tak nienaturalne Tak, tak, tak. tak, tak, tak. I, i, I bardzo źle to wygląda. Uh -huh. Tak samo zwalone to totalnie zwalone jest pływanie i nurkowanie. To nie działa. Po prostu, kurwa, nie działa. No, nie, nie mam innych słów po prostu do tego. Spróbujcie, ja jak próbuję nurkować, to co? Geralt robi coś no. takiego, że najpierw wypływa, e, wpływa, wypływa, wpływa, wypływa, dopiero potem jeszcze się, e, wpływa, dopiero później się wpływa. Nagle robi pik pikowanie w dół, odbija się, robi bandę i znowu mi wypływa i ja nie wiem, co się dzieje. No, wiem, wiem, znaczy, miałem, miałem raz chyba tylko, wiesz, co, pływałem na razie, bo mówię, jeszcze nie jestem jakoś tam bardzo zaawansowany, nie mam też tak dużo czasu, ale ale faktycznie e, chyba to nie było tak dobrze, dobre, jak na przykład w Asasinach jest. E, no, jak się poskarby skarbie Ogólnie po no, no. mówię, system, system sterowania jest po prostu zwalony doszczętnie. Mm. Mm. I mam nadzieję, wiem, że tego nie naprawią, bo tego się już nie, nie da naprawić. Nie, nie. nie chcę że się nie, tego, nie, to nie jest. da naprawić, zobaczę, że przyjdzie trzy razy dwa razy na pewno jak nie trzy przykładali premiery. E, to teraz może ja, ja trochę pohejtuję, pohejtuję troszeczkę w inną stronę. E, chodzi głównie o te bagi, które są w grze zdarzają się na przykład takie rzeczy, że ktoś stoi i nie może z nim porozmawiać nie wiadomo o co chodzi e, nie, są lepsze, że podbierasz do niego nie możesz, wiesz, że masz od niego questa, tak. tak? No. i musisz mu oddać podbierasz do niego i musisz wkrążyć właśnie wokół niego i poczekać aż się załaduje przycisk do kliknięcia bardzo a, do, ba, tak, też tak, tak, tak, to, to, to jest to bardzo mówisz? częste bo, bo, bo się za szybko na przykład biega i się dranie doczytuje E, dokładnie tak. Słuchajcie, kolejną rzeczą jest tak Wiedźmin 3 miał 19 maja premierę to nawet dwa tygodnie dokładnie jeszcze nie minęły a już wyszedł już wyszły trzy patche do tej gry Tak. E, to jest stosunkowo słabe no, nie oszukujmy się, podobno i ten ostatni patch 1.0.3 który już jest też na konsolach, który w tym tygodniu wyszedł na konsolę, mm -hmm. podobno trochę spieprzył nam grę i trzeba uważać i saveować najlepiej na dwóch sejwach na zmianę bo może nam spieprzyć Potwierdzam. Grę. ludzie mają miałeś coś takiego? ja dzisiaj Czym... dosłownie drałem i jest tak pojawia się na poprzedniej, poprzedniej wersji Ciało wszystko powietrze w miarę sprawnie, oczywiście pojawiały się różne typu błędy, ale nie były tak wkurzające jak tutaj po prostu, ja nie wiem co się, co oni zrobili z tą drogą, ale patrz 1.0.3 po prostu rozwala gra. Ja nie jestem w stanie z tym nic zrobić, bo incy Watch z automatu ciągnie aktualizację. Jakbym nie mógł, to ja bym jej w ogóle chyba nie zainstalował, bo, bo nie. No teraz to, to to już, to, teraz to już na pewno nie zainstaluje się do 1.0.2. Eee, ale, ale no tak, faktycznie 1.0.3 jest problem, tam już nie tylko chodzi, że ludzie na przykład misje giną, czy coś. Eee, tam chyba nawet deweloper powiedział, żeby zrobić jakąś tam misję. Gorzej, jeżeli już ją zrobiłeś, to już jej nie możesz zrobić, bo podobno jak będziesz robił jakąś misję, to coś ci się tam odblokuje. i w sumie Nie, to ja bo w to... tak, ogóle są... Dobra, to jest parę innych badów, o których celeb także wie i jeden z takich znanych badów jest problem ze zdobywaniem doświadczenia. I właśnie o tym I... chciałem powiedzieć, więc już nie muszę. No. To jest bad, który... Ja chcę przypomnieć, że ludzie na wielu stronach i portalach jest napisane o tym, że Chodzi o bara, w którym nie dostajemy doświadczenia za tak zwane szare zadania, czyli zadania, które, yy, który, których poziom różnica poziomów pomiędzy naszą postacią a poziomem danego zadania wynosi 6 albo więcej. Mm. I za te zadania się nie dostaje doświadczenia. To nie jest bad. to jest. Ja też początkowo myślałem, że to jest bad, a to się okazało, że to badiem nie jest, to jest zamysł twórców. Hmm, Ciekawe, nie? Według to mnie totalnie głupi, no. bo powinniśmy dostawać przynajmniej jakąś minimalną, bardzo minimalną, ale żeśmy wiedzieli, że dostaliśmy, nie wiem, 10 czy 20 punktów, bo to lepiej po prostu wygląda. No ale nie dostajemy za to punktów. Bad polega na tym, że za główne zadania tak naprawdę nie dostajemy w ogóle punktów doświadczenia. Dostajemy punkty doświadczenia za zwracenia miejskie i za y, jakieś y, dodatkowe poboczne zadania, tam się łapie, ale w głównej linii fabularnej po prostu się nie dostaje i w, jest pewien moment, w której bez pewnego poziomu a się po prostu dalej nie da iść w grze. To jest niestety bardzo duży bug. Wszystko co e, CDP mówi jest w naprawie. W tej chwili już podali co będzie w następnym patchu, który będzie nie wiem za, dwa, za tydzień albo dwa. A już teraz, właśnie z tym, z tym bugiem, z błędem, już w tej chwili chcą wydać osobną aktualizację, która będzie usuwać ten błąd. Co ciekawe, ten błąd nie ujawnia się u każdego. No tak, no, no to yy, wiadomo. To jest, ale to jest o tyle ciekawe, że ponoć ujawnia się to wtedy, kiedy wykona się właśnie jakieś zadanie poboczne, co ciekawe. I jeżeli się je wykona, to w pewnym momencie gra się i jakieś dziwne rzeczy się zaczynają dziać. Tak. Słuchajcie, no suma summarum, róbcie sobie dwa savey na tego wieśka. Szczególnie, jeżeli jesteście gdzieś tam naprawdę daleko, daleko i już macie te 50 godzin na karku, bo, no słuchajcie, no stracicie bezpowrotnie, a, a to będzie bolało, Więc ja zawsze właśnie sobie tak myślę, że dwa savey i na zmianę sobie saveować i powinno być w porządku. E, jeszcze masz coś, Piotrze, złego na temat Wiedźmina? Na temat Wiedźmina mógłbym masę rzeczy powiedzieć nie wiem, głupi stuttering jest, e, który się tak, ujawnia prawie wszędzie ale no to hmm. takie rzeczy wydaje mi się, że ciężko do ogarniecie. a w ogóle to, to jest w ogóle wiesz co, to jest do ogarnięcia, tylko umówi się twórcy trochę no, niepomyśleli, ale o wiem co jest największym, największym chociaż ja go osobiście nie doświadczam, bo gram przy biurku Ta, dla osoby, która gra daleko od telewizora to jest, teraz uwaga małe czcionki Małe czcionki. A... Tak, to o tym chciałem... Dobrze, Piotr, że to powiedziałeś. Tak, o tym chciałem też powiedzieć. Słuchajcie, no jak siedzicie tak z 2 metry od telewizora, to... to Za cholera nie, nie to, zobaczyć. To, to to zapomnijcie w ogóle o tym. Nawet jak macie duży telewizor. A to, niestety dra nie. ma bardzo wiele tekstów, które yy, po prostu trzeba przeczytać. Dość często na przykład są także takie zadania na, na mm, tablicach ogłoszeń, mhm. które nie pojawiają się ani w quest-logu, ani w ekwipunku w ogóle się nie odkładają, to są questy, które można przeczytać tylko i wyłącznie tam. jeśli je przeczyta, to na przykład gość, który jest quest, w którym gość ma... pisze, że z, y, jego grabie mu się zniszczył. No tak, to jest tak, quest. Tak, tak, tak, tak. Wie, wie, Trzeba go odnaleźć i w ogóle... Ee, tak, to, to, jest, y, to jest słabe, ale z tego co wiem to czcionki chyba poprawią y, bo... tak, właśnie yeah. w paczu 1.0.4 mają poprawiać przede wszystkim powiększą elementy interfejsu, żeby lepiej było je widać, dodatkowo mają naprawić coś ze sterowaniem te, znaczy tak naprawdę chodzi o świeczki które jest nawalane wokół każdej skrzynki czegokolwiek I jak się podchodzi to po prostu zamiast otworzyć skrzynkę, to Geralt zapara Zapara świeczka po świeczce najpierw, bo nie jest w stanie trafić tak naprawdę i ma to być naprawione. Dodatkowo tutaj piszą jeszcze także o tym, że będą poprawki stabilności, wydajności, jakieś późniejsze działanie kam kamer. A, no i najważniejszy bad, ma, który w tej chwili jest, czyli cholernie długie loginki po śmierci. No tak, tak, tak, tak. To mnie też wkurzało, szczególnie, że łatwo zginąć, prawda? No, nie nie oszukujmy się. Łatwo tak, tak łatwo zginąć. i to niestety boli. Chociaż z tego co pamiętam to w Bloodborne też trochę czekało e, po tej śmierci. No ale no hmm. e, coś za coś. E, szkoda, szkoda, szkoda. Coś za no. Coś? no ogólnie według mnie e, sama gra jest naprawdę dobra. Ja bym, jeżeli miałbym dawać jej jakąkolwiek ocenę to to będzie 8 na 10. 10 na 10 za te błędy to i, i różne fuck -upy. Yy, niestety nie, ale 8 na 10 jak najbardziej tak, bo to jest dobra gra, muszę spędzić w niej masę godzin. No nie wiem, ja w co będę grał pewnie do końca roku znając życie. Znając życie tak, szczególnie, że wychodzą naprawdę dwa dodatki, będą miały w sumie 30 godzin gry, więc to będą naprawdę solidne i spore dodatki, więc słuchajcie no, ten season pass jest w miarę opłacany, bo faktycznie za 100 zł mamy 30 godzin dodatkowej gry, to jest dużo za te pieniądze. Eee, mhm. Więc, możemy polecieć. No, słuchajcie, no, tak jak mówię, dla mnie ta gra jest genialna. Dla mnie to jest goty tego roku. Ja mam nadzieję, że to wygra. Szczególnie, że jest Polska. I naprawdę świetnie zrobiona. chciałem jeszcze to zobaczyć na mocnym pc, jak to wygląda. Ja widziałem to na ultra i to jest. Wow. Jeszcze widziałem to w 4K. O kurde, 4K 4... tak? Tak. To, to spoko, I... spoko. No? Akurat to może nie w 60 fps, niestety. Tylko w 30, mhm. ale i tak. No, po prostu wiesz, ultra, 4K, siedzę i ten dajcie mi to. Ja chcę, ta dress po prostu piękna. No tak. E, więc słuchajcie, drodzy słuchacze, e, Wiedźmin 3. Macie konsolę, macie PC-ty, macie to na półka. Jak nie macie, to nie słuchajcie więcej tego podcastu. E, Michale, ty już e, masz swoją wersję Wiedźmina na półce, czy j, już właśnie kupujesz ją na ebayu? E, tak, Panego. pewnie, trzy. Trzy. No i bardzo dobrze. Sprawdź sobie no, na psn jest drogi. Na PSN-ie 220 co pamiętam. Jest cholernie drogi. No a to nie ma sensu, bo fakt, faktem naprawdę pudełkowa wersja jest bardzo fajna. E, hmm. Dobra Michale, e, mam nadzieję, że nią ograsz. E, słuchajcie, wiecie co myślimy o Wieśku. Polecamy. I słuchajcie, na zakończenie odcinka dajemy teraz głos Michałowi. Michał nic nie mówił. Michał powie Wam, że można grać nie tylko w domu co tam Michale masz. Yy, tak, dokładnie. To może zacznę od tego, że zapytam się Was o kilka takich rzeczy, czy może orientujecie się, co to jest, czy może słyszeliście albo spotkaliście się z czymś takim jak, tak, yy, pierwsze co, gry miejskie? Yy, gry miejskie, to, znaczy mi to, jeżeli mówisz o grach miejskich, to ja mam, ja myślę sobie o koleżce, który na przykład ma trzy kubki i stolik i do jednej coś składa i zmienia to nie to? To nie to. Ewentualnie, jeżeli mówisz o grach miejskich, to nie wiem podchody. To jedyna rzecz. Czyli rysowanie strzałek, uciekanie, jakieś tam dwie minuty, wy uciekajcie, będziemy robić wam strzałki i coś tam i na zgodzie. To tylko to, to ja to. Nie wiem, czy paintball nie jest też taką. No nie, no, miejską nie za bardzo No mamy miejsc. Piotrek, coś kojarzysz? Z gier miejskich, tak naprawdę niespecjalnie. Dobra, Gdy gry nowa? No to właśnie... Yy, no. To bardziej podchody, tak. Czyli ewentualnie czy słyszeliście o czymś takim jak questing, bo to są pierwsze trzy tematy, które chciałbym tutaj poruszyć. Nie ma opcji, nie ma opcji, Michał. Ja, Więc... ja, ja kompletnie jestem y, zielony. Dobra, no to w takim razie postaram się wam to jakoś wytłumaczyć, przy okazji y, słuchaczom też. Mhm. Otóż tak, te trzy pojęcia mniej więcej się ze sobą w jakimś tam stopniu łączą. Otóż tak, gry miejskie, jest najczęściej taki rodzaj, no, powiedzmy, to podchodów, tak jak tutaj, głopatologicznie tak, jakby można było to wytłumaczyć, mm -hmm. z tym, że jest to, organiz jest to zazwyczaj organizowane przez y, większe grupy osób, zazwyczaj jest to z jakimiś inscenizacjami połączone, y, z jakimiś zadaniami, które wykonujemy na terenie miasta. Bardzo ciekawie to wygląda, jeśli chodzi o y, na przykład walory edukacyjne, ponieważ y, większość tego typu gier miejskich właśnie to... jest organizowana na podstawie rzeczywiście wydarzeń historycznych. Tak, to wiem, to, to kojarzę. To, to w szkole coś takie organizowali, właśnie. Historyczne rzeczy, jakieś różne pomniki, że trzeba było... E, były zagadki różne, tego typu rzeczy. Znaczy właśnie w coś... grach miejskich jest to jest połączone właśnie z inscenizacjami. Czyli powiedzmy idziesz po mieście, tam musisz przekazać jakąś e tajną notatkę jakiemuś agentowi, o, to nie, to nie. Dobra, wtedy za to, to dostajesz dala. punkty, mhm. coś takiego. O to mniej więcej chodzi w grach miejskich. Jeśli chodzi o organizację tego typu rzeczy, wiem, że w Warszawie, na przykład z tego, co ja Piotr, to jesteś z Warszawy, prawda? Mhm. W Warszawie zajmuje się takimi rzeczami organizacja bodajże Urban Playground. Play, Playground. Mhm. To są w ogóle pierwsze jako tako gry miejskie i gry terenowe w Polsce, także od tego, od, od tej inicjatywy się wszystko zaczęło, później się potoczyło w kolejnych miastach, między innymi właśnie Poznań, gdzie tutaj na terenie Poznania jest organizacja, która się zresztą nazywa gry miejskie, no i z tego co wiem, też jakieś pomniejsze tego typu inicjatywy są organizowane też w innych miastach. Mhm. Gry terenowe no to jest mniej więcej coś zbliżonego bardzo do, do właśnie gier miejskich, tylko raczej, raczej poza terenem właśnie miasta. Natomiast bardzo, bardzo fajną ciekawostką jest questing. Jak pewnie sami słyszycie, no to jest to związane z questami. Quest to, to jest coś takiego, że w ogóle... To, to jest fajne, bo tutaj w przeciwieństwie właśnie do gier miejskich, tutaj nie musimy czekać na jakieś konkretne wydarzenie, tylko możemy powiedzmy skoczyć do punktu informacji turystycznej, aczkolwiek tutaj nie jestem pewien, jak to wygląda w miastach poza, poza Wielkopolską. Bo tutaj właśnie jeśli chodzi o questing, to bardziej jakby się wgłębiłem w temat Wielkopolski, także tutaj jest sporo miast po prostu... Znaczy głównie to jest, nie oszukujmy się, jest najwięcej na terenie Poznania e, tego typu inicjatyw. Wiem, że jedna jest w moim rodzimym mieście w Kaliszu i questing to jest coś takiego, że po prostu e, możemy podejść do centrum, e, do biura e, informacji turystycznej. E, jeśli w danym mieście jest coś takiego jak quest, to no oni najczęściej mają ulotkę. Na ulotce mamy wypisaną, opisaną całą historię w wersji co, co ciekawe rymowanej. Także to jest w ogóle dla mnie to jest wielki podziw dla osób, które to w ogóle zorganizowały i napisały takie coś. Nie ukrywam, że jest to zrobione naprawdę bardzo bardzo fajnie. I w całej tej historii jest kilka luk. Mamy na samym początku opisane skąd powinniśmy wystartować, skąd powinniśmy zacząć naszą wycieczkę. I w tym momencie idąc cały czas zgodnie z tą ścieżką, musimy wypełniać te luki coś więcej jak w krzyżówce. I w każdym, w każdym słowie, w każdym zwrocie mamy kratki ponumerowane. I w momencie, kiedy przejdziemy całą tą historię, całą, całą, cały ten szlak, na koniec trzeba ułożyć z tych ponumerowanych kratek Końcowe hasło. I na końcu całej historii zawsze można sobie, można przyjść w pieczątkę. Quest poznania, które robiliśmy w ramach studiów, w ramach zajęć akurat co było ciekawe, że pieczątka znajdowała się przy jednym, pieczątka znajdowała się w hotelu, w recepcji. Mhm. Także po prostu nie było opcji, żeby powiedzmy, nie wiem, wpis wpisać sobie samemu coś tam. Dostawaliśmy pieczątkę. Zresztą prawda, nie na tym, nie na tym cała taka, taka inicjatywa polega, bo tam, zresztą jak sami jesteście graczami, wiecie, że nie chodzi o to, żeby grać na kodach. No oczywiście, że nie. No, ja. no, ja. no dokładnie. E, także... Tutaj całość jest zawsze dość, dość interesująco przedstawiona. Mhm. Na koniec, tak powiedziałem, zawsze jest pieczątka. No tutaj w tym jednym kwestie tutaj był akurat w hotelu, inny quest w Poznaniu. to pieczątka jest schowana pod murkiem na takiej skrzynce. Także to jest w ogóle też fajna opcja, że trzeba... Trochę, trochę poszukać. Niestety tego w moim rodzimym mieście jeszcze nie robiłem, ale jest. Planuję, planuję się wybrać tam, żeby żeby cały ten quest skończyć. Także no to jest coś takiego, co można zrobić samemu, jeśli chodzi o te questy. Jeśli chodzi o gry miejskie, gry te nowe, raczej, raczej trzeba czekać na wszelkiego rodzaju imprezy organizowane. Pytanie teraz do Was czy ewentualnie macie jakieś, czy macie jakieś do mnie pytania może w ten sposób? Znaczy ja na razie nie mam, chcę się dowiedzieć co masz tam dalej przygotowane, ja właśnie sobie pomyślałem o czymś jednym, ale to powiem Ci później, jeżeli o tym nie powiesz to ja Ci powiem później o jeszcze jeden rodzaj gry, który właśnie teraz jak byłem w Polsce to właśnie grałem i, i zobaczymy czy będziesz czy się orientujesz ale nie, nie, do, do tego akurat nie wiem, mniej więcej wiem, wiem o co chodzi. No dobra, czyli rozumiem, że w miarę jasno Wam wytłumaczyłem o co chodzi i e, tak, tak, wiecie, tak. wiecie na jakich zasadach to działa. No mhm. tak, tak, tak, możecie może jechać dalej. Kolejną, kolejną taką jakby inicjatywą jest Ingress, nie wiem czy o tym słyszeliście. Aha. o tak. Dobra, Wy może słyszeliście, może słuchacze nasz nie? Także też się postaram wytłumaczyć więcej. Ingress to był startup organizowany, znaczy przejęty przez Google, z tego co wiem. E, także jest to o, o dziwo, nie tylko na, na Androidzie chyba, jeśli dobrze Nie, jeszcze na, jest także na iOS. Ale na Windowsie no. jak zwykle nic nie ma. Nie ma, tak? No, Dokładnie. po to Windows Phone. Tak. tak, więc tutaj cała fabuła to w sumie jest, jak mnie patrzeć, gra, która ma rzeczywiście fabułę e, autentyczną. E, polega na tym, że walczą jakby ze sobą dwie frakcje, no może nie tyle o kontrolę nad światem, ale o dostęp do energii, która jest emitowana w miejscach jakby szczególnych, takie, którymi są powiedzmy wszelkiego rodzaju pomniki, miejsca kultury, która do tego się też zalicza... E, to brzmi ciekawie, to brzmi ciekawie. Ja, ja nie tak... wiem, co to jest, ale to brzmi <laughs> fajnie, no. no do, tego, do tego się też zaliczają na przykład grafiti wszelkiego rodzaju muzea i, te, i tego typu miejsca. Mhm. Tutaj ciekawostką jest to, że tak naprawdę wystarczy nam telefon, tudzież tablet z dostępem do internetu i z nadalikiem GPS, ponieważ tutaj tak naprawdę cała rozgrywka, cała, cała zabawa dzieje się po prostu na ekranie naszego telefonu, naszego urządzenia. W momencie, kiedy mijamy dane miejsce, tak zwany portal, czyli właśnie to, to miejsce, z którego emituje się ta energia, możemy są trzy opcje. Zależy od tego, w jakim, w jakim stanie dany, dany potwór się znajduje. Ponieważ tak jak powiedziałem, tutaj są dwie frakcje, są oświeceni i jest ruch oporu. Oświecenie tam, z tego co kojarzę, to było tak, że oni starają się jakby w, hmm, przenieść ludzkość na e, wyższy poziom jakby ewolucji, że chcą, żeby jakby wybrana część społeczeństwa mogła korzystać z takiej energii. Natomiast ruch oporu właśnie walczy o to, żeby cały, cała populacja miała dostęp do, do, do, do właśnie tej, tej mocy. I tutaj no jest nie jest aż tak dobrze zarysowana dla większości osób ta, ta fabuła, natomiast właśnie... Wracając do tych portali, tutaj mamy trzy opcje. Powiedzmy, portal może być neutralny. Jeśli powiedzmy, jest, nie, nie jest przejęty wtedy przez żadną z frakcji, wtedy możemy my go przejąć. Możemy go zhakować zresztą hakować można tak naprawdę każdy portal. Wtedy z portalu dostajemy narzędzia, dzięki którym możemy tak atakować portale przeciwników, przejmować portale neutralne, ponieważ tutaj właśnie, żeby jakby przejąć dany portal potrzebujemy rezonatorów, to są urządzenia, które jakby przekierowują energię do naszej frakcji i również otrzymujemy modyfikatory dzięki którym powiedzmy możemy ulepszyć e, dany portal, e, czyli powiedzmy no, możemy częściej go hakować, ponieważ przy każdym hakowaniu musimy odczekać e, po każdym hakowaniu musimy odczekać trochę czasu, żeby e, dany portal się schłodził że po prostu nie nabijać sobie w kółko yy, na jednym portalu, powiedzmy, wszelkiego rodzaju urządzeń, które tam dostajemy i do, od każde, z każdego portalu, który zostanie skakowany przez nas, otrzymujemy klucz do tego portalu. Yy, I w momencie, powiedzmy, yy, jeśli przejmujemy dany, dany jeden portal yy, i ktoś z przeciwnej frakcji go atakuje, w tym momencie możemy dost otrzymać powiadomienie w telefonie, że, że ten portal jest atakowany i jeśli mamy odpowiednio naładowany pasek naszej energii możemy w tym momencie doładować jakby portal, żeby doładować mu życie, o może w ten sposób odnowić, odnowić punkty, punkty zdrowia tych wszystkich rezonatorów że osoba, która go atakuje no nie miała tak łatwo ponieważ każdy portal w czasie ataku sam się jakby broni eee, Pamiętam Ci, że trochę takie z pewnością jest łatwe, ale ale tak. Znaczy, no nie ukrywam, jest to trochę ciężkie do wytłumaczenia no, no, na sucho, no, no. że tak to tak, bez, tak, tak. bez, bez, bez, bez, bez pokazywania dalej. na telefonie. Mhm. E, natomiast, no jest to tak naprawdę chwilę, jest po prostu samouczek w, te, w tej aplikacji, także też nie ma problemu, żeby, żeby z samym jakby. Początek, gry tak naprawdę, sam początek, gry jest całkiem przyjemny. Tak naprawdę takie podstawy są pokazane. Choć nie będę tak, ukrywał, tak. że aplikacja sama tak naprawdę gra, zżera masę baterii. Jeżeli no. ktoś chce naprawdę w to yy, grać, tak. no bo tutaj to, tak, to, to, to... przygotujcie się z powerbankami, bo, bo po prostu inaczej się w to nie da. Dokładnie. Dawać. No tutaj, no nie ukrywajmy, cały czas GPS, cały czas przekazywanie GPS, damy. ekran, wszystko. wszystko. wiFi Wi-Fi, czy tam na, tak się sieć przez to wszystko, wszystko ja wszystko ten ja, ja, mam, ja mam do Ciebie pytanie, Michale, mm. e, czy mogę grać sobie to samemu, w to samemu? E, tak, oczywiście można grać ja mhm. samemu. Osobi ja, osobi ja osobiście na chwilę obecną grałem samemu, bo jeszcze nie, nie poznałem za dużo osób, które, które w to rzeczywiście grały. Tylko raz miałem akcję, że ze znajomym powiedzmy, przejęliśmy jakieś tam portale, a to dosłownie było... Mm raz. Mm -hmm. Także... Spoko, wydaje się fajne, wydaje się że, korzystne, tylko że... Znaczy no nie ukrywam, że tak jak tutaj powiedział Piotr, tak początek jest spoko, później jeśli nie wkręcisz się w to ze znajomymi, mm -hmm. gra się zaczyna robić monotonna, także po prostu zaczyna Dokładnie. się nudzić. Aha, no, no tak. Bo po prostu na wyższych levelach, jak to była w grach MMO, no zaczyna ten, żeby zdobyć wyższy level, musisz cholernie dużo łazić i e, robić powiedzmy questów, tak? Mhm. Tutaj takimi questami jest przejmowanie nowych podtali, e, niszczenie wrogich e, i w momencie tutaj właśnie to w momencie kiedy łączysz trzy podtale ze sobą, też dostajesz no. punkty. Czyli, e, czyli, czyli chcesz mi powiedzieć, że odpalasz sobie tą aplikację, musisz przejąć jakiś tam portal i masz napisane, że portal jest pół kilometra od Ciebie. Musisz teraz wyjść z domu i iść do pół kilometra do jakiegoś miejsca i w tym momencie przejmiesz portal? Tak, znaczy no nie w tym momencie przejmiesz portal, musisz go zaatakować tymi urządzeniami, które zdobywasz powiedzmy ze skakowanych e, portali. A to już na telefonie, tak? Mhm. Okej. Okay. Dobra, no to ja mniej więcej zrozumiałem. Ale no mniej więcej chodzi o to, że po prostu musisz się ruszyć, tak? Że albo wejść po prostu... Bardzo w porządku. Naprawdę bardzo w porządku. To, no tutaj chyba Piotrek no, no. coś chciał powiedzieć? Nie, mówię, że, że po prostu trzeba wyjść z domu, tak ruszyć się, żeby podrać Findressa. Ja sam podrałem przez chwilę Findressa, jak jeszcze przez chwilę, tu tak naprawdę z Androida, bo, bo przez chwilę właśnie tak było, że, że dra była tylko tam dostępna. I powiem tak, w Warszawie Yy, działa to całkiem sporo, ze względu na to, że tych portali jest nawalone w tak, jest na, portali w w wierzy, jest bardzo dużo ogólnie we wszystkich wierzy, wierzy, każdy, ka, Każde większe skrzyżowanie czy cokolwiek jest po prostu walnięty portal i, i się idzie przez, przez ulicę. Brak, tak naprawdę jakby były z tego powiadomienia, że o stary tutaj jest portal, nie? to po prostu telefon to by tylko bzy bzyczał. No ja, ja to sobie wyłączyłem, ale akurat raz byłem w Warszawie, szedłem przez chyba krakowskie przedmieście, to tam mm -hmm. jest po prostu portal na portalu, także tego jest naprawdę dużo. W Poznaniu też jest tego sporo, może nie jest tak może, za przeproszeniem nasrane, jak w Warszawie. Jak pisałem z ludźmi z Warszawy, w ogólnie w aplikacji jest wbudowany czat, to oni powiedzieli, mm. że no oni po prostu mają pełen ekwipunek kluczy samych, także no to, jest, tak. to jest też dość ciekawe. Z takich no ciekawszych, że no właśnie ten czat jest jakby tutaj pełni bardzo fajną funkcję społecznościową, że widzisz rzeczywiście, co, co to tam ludzie robią. Że no. No czat jest fajnie rozwiązany pod tym względem, że jest pokazany pomiędzy czatem całej frakcji na całym świecie, yy, osób, które są tam oddalane o 100 kilometrów, o 50, tutaj, że I można o 5 naprawdę... kilometrów. Czy... Tak, więc można po prostu małymi grupkami się komunikować pomiędzy sobą. To jest całkiem fajnie, fajnie wymyślone. Tak, no plus jest jeszcze czat globalny, że po prostu <śmiech> e, też wiadomo, z tym zakresem kilometrowym, e, ale powiedzmy na obie frakcje. No tak. E, dobra, więc co masz jeszcze Michał, bo jeszcze jedną rzecz masz hmm. chyba, tak? Tak, i to jest coś, w co się bawię aktualnie od zeszłego tygodnia i jest mega wciągające. Jest to geocaching. pytanie do Was, czy, czy słyszeliście, bawiliście się? Może. Never forever. No nie, znaczy nie wiem, czy chcesz mi powiedzieć, że spalasz różne. Nie, dobra, nie mam pojęcia. To taki fit, fitness jest trochę czy nie? Nie, nie, nie, jest nie, nie. to, to, znaczy, to. w jakimś stopniu możliwe, że tak. Ale... czy znaczy, tak, no to, to dobrze. To w takim razie to nie jest to, co myślę, więc możesz o tym powiedzieć. Piotrek? Spotkałeś się nie, z tym? Nie, nie, totalnie nie. Totalnie nie. A zabawa jest kurde przednia, naprawdę. E, no, no dobra, no. Geocaching to no. jest y, coś, y, gra właśnie też y, w terenie, mhm. gdzie... Mamy podane koordynaty GPS danej lokalizacji. Te wszystkie, wszystkie takie lokalizacje możesz sprawdzić na stronie geocaching.com. Tam jest w jednej z zakładek będzie cała mapka, po prostu całego świata z opisem takiej lokalizacji. W danej lokalizacji jest ukryta skrytka i zabawa cała polega na tym, żeby tą skrytkę znaleźć z jedną małą podpowiedzią. Nie mamy powiedziane dokładnie gdzie to jest. Znaczy mamy podane te koordynaty, to to powiedzmy jest w obrębie iluś tam metrów, bo jest, jest to bardzo dokładne. Mhm. Chyba, że ktoś po prostu źle zaznaczy na GPS-ie, to co też się zdarza, że powiedzmy skrzynka jest przesunięta o jakieś 10, 15, 20 metrów rekordzista z Poznania, z tego co mi znajomi opowiadali, którzy są bardziej, którzy się w to dłużej bawią, to rekordzista miał 300 metrów przesunięcia, to po prostu wszyscy na jego narzekali z, z osób, które się bawią w geocaching w Poznaniu, mhm. ale wracając do rzeczy, w danej skrzynce akurat w większości jest to po prostu mała tubka z włożonym w środku mini-notatniczkiem dosłownie, gdzie wpisują się osoby, które daną skrytkę znalazły. I cała fajda polega na tym, żeby właśnie tą skrytkę znaleźć, ale jest jej pewna zasada. Osoby, które się nie bawią w geocaching, nie mogą Cię jakby zdekonspirować, że nie mogą zauważyć, że Ty e, a, coś tam wyciągasz, później odkładasz z ponieważ po pierwsze, duża część osób po prostu te skrzynki wywali, te skrytki. Po drugie, no to Oto właśnie chodzi o, w tym, o tą całą konspirację, gdzie po prostu musisz coś zrobić tak, żeby ci nie zauważyli, albo nie zwracali na ci uwagi w jakimś tam stopniu. Szczególnie, że niektóre z tych skrytek wiadomo, większość akurat y, szczególnie w miastach to są takie malutkie tubki, nie wiem, wielkości opakowania od plusza. Jeśli wiecie o czym, o czym mówię mm -hmm. o tych takich mm -hmm. tubach. Tak, tak, tak. No. Po prostu owinięte taśmo i schowane w jakimś miejscu. Niektóre są po prostu jeszcze z dołożonymi z magnesami, że na przykład trzymają się jakiejś poręczy, jakiejś siatki, e, jakiegoś ogrodzenia. I są po prostu tak schowane, niektóre tak zmyślnie, że po prostu idziesz, tego nie widzisz kompletnie. Znaczy w sumie, ogólnie w większości tych skrytek tak naprawdę nie widać. Dopiero jak się przyjrzysz, to ewentualnie czasem, przypadkiem zauważysz jedną, która jest dużo dużo słabiej powiedzmy schowana, ale większość są po prostu tak kurde pochowane, Żebyś się nigdy nie zgryntował. Znaczy coś tam, coś tam może być. Najczęściej to jest, no nie wiem, taki, z takich prostszych, no to to jest, jak masz, powiedzmy, kątownik od płotu, to on jest, to taka styka jest przyczepiona na, na magnes. za tym kątownikiem tak w rogu wciśnięta, żebyś po prostu jej nie zauważył, idąc spokojnie sobie ulicą. Tak, ee, wiesz co, ja, te, ja teraz jestem na w ogóle stronie geok właśnie com i tu właśnie jest taki filmik i pokazane jest, w jakich miejscach są różne te skrzynki. E, powiedz mi jedną rzecz. Dużo masz tych skrzynek w Poznaniu? Dajmy na to Powiem ci tak, na chwilę obecną w Poznaniu tych skrzynek jest około 220 To o, jest kurwa. Poznań i o, No i poczekaj I co? I, I wychodzi na to, że po prostu twórcy tej aplikacji Porozwalali Ja tu mam napisane, że tu jest 2 miliony, słuchajcie 2 miliony, 2, ponad 2,5 miliona Skrzynek na całym świecie i, bardzo i... możliwe i cały czas dochodzą nowe ponieważ y, każda osoba bawiąca się w geocaching może taką skrytkę dodać rewelacyjne, co? No tra... e, powiem wam więcej ta aplikacja jest na Windowsie, bo właśnie ją widzę więc ja jadę sobie ścianę autentycznie jutro idę na Android i szukam skrzynek tak, co ciekawe fajne, e, fajne. fajne. naprawdę więcej, pomysł jest świetny. E... a tu jest jakiś premium widzę Czy tak, o, akurat o co no, chodzi? właśnie tutaj jest ta przewaga Androida Ponieważ mhm. oficjalna aplikacja jako tako nie daje Ci dostępu do wszystkich rodzajów skrzynek. O tym właśnie chciałem powiedzieć, że tych skrzynek jest kilka rodzajów mhm. aktualnie. E, tak. E, w aplikacji oficjalnej masz dostęp do skrzynek podstawowych, czyli takich, gdzie masz tylko koordynaty, idziesz na dane koordynaty i w tym momencie tam jest skrzynka. Natomiast e, w, na Androida jest aplikacja, która się nazywa C2.geo. To jest aplikacja teoretycznie nieoficjalna, natomiast ma o wiele więcej funkcji, o wiele więcej możliwości e, niż aplikacja oficjalna. Jedyne, jedyne, co mnie odrzuciło na początku tej aplikacji, to jest to, że on ma dość nie, nieintuicyjny interfejs, natomiast jak już się nauczy z tego korzystać, to po prostu jest świetna. to, że tak, e, w aplikacji oficjalnej nie masz dostępu do skrzynek takich jak skrzynki zagadki, e, multi czyli może tak będę mówić, o co chodzi w, danej, w danym rodzaju skrzynki jest tak, skrzynka zagadka to jest po prostu powiedzmy masz na mapie taki znak zapytania jeśli, jeśli macie tą mapkę przed sobą kiedy klikamy na ten znak zapytania otwieramy jakby stronę z tym cashem, tam nie mamy mamy niby podane na mapie dane koordynaty, natomiast przy tych koordynatach po prostu tej skrzynki nie ma musimy rozwiązać daną zagadkę żeby znaleźć koordynaty do, do miejsca ukrycia tej skrzynki. I właśnie, co ciekawe, większość opisów tych kaszy, większość tych kaszy jakby znajduje się w miejscach, które coś oznaczają. No nie wszystko, nie wszystkie wiadomo, na przykład są, są takie powiedzmy szlaki, gdzie po prostu, nie wiem, to jest jakiś tam spacer zorganizowany przez, przez twórcę tych kaszy, tych przez nie wiem, na przykład miejsca, które mu się podobają. No i wtedy po prostu idziemy zbieramy te kasze, no i przy okazji zwiedzimy sobie jakąś ciekawą okolicę. Kolejne, cache, kolejne rodzaje są to multi -cache, czyli po prostu idziemy pod jedne koordynaty, znajdujemy skrzynkę, w skrzynce znajdują się kolejne koordynaty, czasem powiedzmy jeszcze musimy wykonać jakieś działanie matematyczne, bo takie też się zdarzają. Powiem Wam, najlepszą jaką widziałem, to mi znajomi pokazywali, gdzie trzeba po prostu całki liczyć, żeby kolejne kolejne koordynaty Kolyna. znaleźć no, mnie sobie na tym polega i powiedzmy takich, no wiadomo na przykład są multi które mają tylko dwa etapy ale mogą mieć 5, 10, 15, także jest tego, jest tego sporo są, jest też coś takiego jak letterbox gdzie powiedzmy w ostatniej skrzynce nie mamy, znaczy mamy normalną skrzynkę, tak jak większość z, z tym logbookiem, czyli tą książeczką, gdzie się wpisujemy, ale jest jeszcze zawsze jest jeszcze pieczątka, którą powiedzmy sobie przybijamy, nie wiem, jak założymy sobie jakiś notesik, no to wtedy przybijamy pieczątkę, że tak, zdobyliśmy ten, tego casha. Jeszcze z takich ciekawszych są, jest jeszcze coś takiego jak Cash. jeśli dobrze pamiętam, że tak się nazywa. I tutaj jako tako nie znajdujemy skrzynki, Edcaszem jest, możemy takiego ertkesza zaliczyć za zdobionego, jeśli wyślemy twórcy tej, tej jakby skrytki odpowiedzi na dane pytania, które są, znajdują się w opisie tej, tej, tej skrytki, no, tak można powiedzieć. I dopiero wtedy możemy go uznać za zaliczonego. Jeśli nam przyzna rzeczywiście tak, to były dobre odpowiedzi. Mhm. E, e, no, no. Dobra Michale, e, ja, bo chciałbym pomału, pomału już kończyć ze względu na to, że mija nam magiczne dwie godziny. E, Piotrze, pograsz coś takiego? Spróbujesz to? Zainstaluję ja sobie tą oficjalną aplikację na, na, na iPhone'ie i, i zobaczę, zobaczę tutaj u mnie w okolicy, bo ja mieszkam pod Warszawą dokładnie Aha. I zobaczę jak to się tutaj u nas układa. Kurde. Po, po, po... Nie wiem, może, może być zabawnie. E, czy masz e, Michale gdzieś informację ile skrzynek jest w danym mieście? Czy jest gdzieś to? Mogę to e, znaleźć? Znaczy właśnie, znaczy ja to znajdowałem po prostu przez tą aplikację na Android, albo Aha, bo Czyli w momencie, w... w momencie kiedy oddalasz mapkę albo przybliżasz nazwę, no że po prostu jest licznik tych, tych skrzynek. Także w ten sposób zresztą e, w rozpiscu opisałem, że w Warszawie jest ich około 300. Mhm. Pruszkowie tam skąd, tam skąd pochodzi tak jak powiedziałeś jest około 25 mhm. e e e no właśnie i, i to nie wiedziałem co to jest właśnie i właśnie i tutaj u ciebie mhm. e w twojej okolicy e w tym mieście gdzie mi podawałeś w Anglii no. jest około 130 no to człowieku jaju idę ich szukać nie, powiem Ci, że Ty mnie zainteresowałeś. Jeszcze ten ingres sobie, luknę to, ale to akurat jest ta opcja, że faktycznie ten telefon może szybko paść. Ale w tym Google Catching'u po prostu, a dzisiaj sobie wstanę i sobie pójdę za skrzynkę. I ciach, i lecę do Powiem Ci, że... Dla mnie to brzmi rewelacyjnie, Michał. No powiem Ci, tego Google są jeszcze różne wariacje, na przykład jest taka strona, która się nazywa... GC Project i to mhm. jest jakby takie DLC do, do samego, do samej podstawki tego geocachingu, że e, tam mamy tak, wszystkie statystyki e, i tam mamy wyzwania na przykład e, w momencie, kiedy znajdujemy daną skrzynkę, dodajemy opis, że znaleźliśmy i tam jest na przykład wyzwanie, że e, ileś tam dziesiąt Twoich wpisów musi być e, nie krótszych niż ileś tam znaków. Albo e, powiedzmy ważną rzeczą jest e, takim, czymś się ludzie szczycą, bawiący w to, e, w momencie, kiedy znajdziesz skrzynkę jako pierwszy i to jest właśnie plus posiadania konta premium na, w tej aplikacji, mhm. e, ponieważ dostajesz powiadomienie ustawiasz sobie po prostu e, obszar, w jakim, w jakim chcesz, żeby e, jak, jak, że, jak pojawi się skrzynka w tym obszarze, to sobie zaznaczysz, dostajesz powiadomienie. I właśnie tym się szczycą ci, którzy są nawet takimi zapalnicami, że jesteś. wpisują na przykład w opisach, możesz tam znaleźć w jakiś, przy jakichś keszach. Jest FTF, to jest First to Find, jest STF, no to Second to Find jest TTF, no to Third to Find. Po prostu to są pierwsze trzy miejsca, pierwsze trzy osoby, które znalazły daną skrzynkę. Ja na przykład powiem Ci, wczoraj wieczorem sobie siedziałem tam, gadałem ze znajomą, która się tym zajmuje od, od stycznia jakoś, gdzie oni po prostu założyli sobie konto na, na trzy osoby jakby nie mają tego premium co prawda, ale no rzeczywiście wszystkie kasze nabijają sobie na, na jedno konto i oni w tym momencie po prostu są tak wkręceni, że wyjeżdżają na wszelkiego rodzaju eventy, gdzie po prostu event się zaczyna i w tym momencie kiedy zaczynają pojawiają się na jakimś obszarze kasze na mapce, że mhm. trzeba po prostu odświeżyć mapę i wtedy... Yy, te kasze się pojawiają, bo to nie jest tak, że ktokolwiek sobie może je wrzucić, znaczy może, tylko jest jeszcze opcja tego, że musi to zatwierdzić recenzent, jakby. I po prostu dopiero wtedy pojawia się na mapie. Mhm. Po prostu w tym momencie, kiedy taki event się zaczyna, pojawiają się na przykład 15 takich kasz i ludzie walą przed siebie, żeby, żeby zdobyć je jako pierwsi. No i tak na przykład, ja wczoraj się siedzę, piszę ze znajomą o, o tych keszach i odświeżam sobie akurat mapkę, patrzę, o kurczę, tego kesza, tego który jest jakieś 500 metrów ode mnie, tutaj jeszcze wczoraj nie było. No to co, telefon w rękę, zakładam kurtkę i lecę przed siebie. Mhm. I tak patrzę w, te, w, ten, w ten notatnik i jest jedna ekipa z Poznania PGC Team, to jest Poznań Geocaching Team, którzy po prostu zawsze mają, tak nie, jakiego by się nie spojrzało Kesza, oni zawsze są piersi w danym. Także w momencie, kiedy pojawił się kesz, prawdopodobnie oni po prostu pojechali i mieli o, go. Godzina tak. 22.09. Trzymaj było wpisane Poko. Tak? E, Dobra, Michał, muszę ci pomału kończyć. Fajne, fajne, fajne i ty mnie podjarałeś, i na pewno już w ogóle aplikację. E, zaraz się nie będę bawił. Super, no powiem ci, że to jest zupełnie inne spędzanie czasu, już wiesz. Można, można naprawdę wyjść i naprawdę coś sobie fajnego pograć. Znaczy, sobie... Tutaj, tutaj od razu powiem, jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby trochę więcej się dowiedzieć na ten temat, walcie śmiało w komentarzach. Myślę, że tutaj, jeśli nie, mm, ja odpiszę to. Znaczy na pewno ja odpiszę, tak, Krystian. Tak, tak. jeśli, jeśli czegoś nie zobaczę, no to Krystian mi na pewno to powie znać, Dam mu znać, będzie wiedział. <laughs> tak, więcej u źródła się dowiecie. No dla mnie super, dla mnie super, e, próbuję to. E, dobra, słuchajcie, chłopaki e, nie starczy nam czasu, nie będę dzisiaj hejtował, w sumie trochę pohejtowałem Wiedźmina miałem powiedzieć, czemu macie nie kupować Wite e, ale może powiem to następnym razem, e, wpadajcie oczywiście na Bezimienny.pl, na naszą stronę na naszą grupę facebookową Bezimienny, wpadajcie również na portal, tam zawsze jesteśmy, mamy współpracę Słuchajcie, będziemy kończyć Dzięki chłopaki, że wpadliście dzisiaj do nas Jacka i Rafała nie było, mam nadzieję, że pojawią się już za tydzień e, Wam bardzo dziękuję za to, że dzisiaj byliście a był ze mną Michał Wiśniewski Dzięki wszystkim, na razie Był ze mną Piotr Zaborowski dzięki, dzięki wszystkim, pa No, Dzięki chłopaki, no i ja miałem na imię Christian Kender. a my słyszymy się już za tydzień W 34 odcinku Trzymajcie się, cześć